Kolektywny podcast sportowy. Nigdy ich nie ukoń. Raz, dwa, trzy, cztery. Jaki ma tytuł ten? Życie na gorąco. Życie na gorąco. O, ja tego to jest nie serial. widziałem nigdy. Nie to czy, to jest, czy to jest kapitan polskiej milicji? To jest dziennikarz. Ale Dzie to tak dziennikarz maj. Karate Dziennikarz maj, tak. Dziennikarz śledczy ówczesny. Aha. Każdy odcinek odbywa się w innym mieście. To teraz europejskim mieście, bo W nie dzisiejszych w czasach tak. dziennikarz śledczy ma nadwagę i martwi się, że pracy straci w gazecie, <laughs> która upada. A tamten jeździł po Europie w sensie drogi Alfon, alkohole Alfon Romeo. Alfon Romeo. tropił profesora Gebhardta. I, I zabijał Włochów z Włochów pod Warszawą. W każdym odcinku zabijał kogo innego. Raz Włochów, raz Szwajcarów, raz Czasem Portugalczyków Niemca. Niemca też jakiegoś ubił. Taki był. Mm. I tam była przystojna Margaret Thatcher, jeszcze, chyba no. angielska agentka Scott, Scotland Yardu, która albo... zabiła, Janosika. Maryna zabiła Janosika. Jak się Starekta. nazywa ta. Jak się nazywa ta angielska służba specjalna? MI... MI5. MI5. MI5, no właśnie. Ona tak wyglądała na takie MI5. Też karaty znała. Ona się nazywa chyba, tak? Mm, nie wiem, nie pamiętam. Janosika zabiła w tym odcinku, to prawda. No dobrze, jesteśmy po długiej przerwie, jak słychać. Nazywamy? Tak. Z szumiącym redaktorem gawłem tym razem. Witamy serdecznie, drogich ja słuchaczy. W 17, którym 8 8 już. Mhm. W 178 odcinku subiektywnego podcastu sportowego. Jak Witają jak? redaktorzy. Jak Magdziarz. Ja chciałem. Teraz przerwie. Magdzierz, podkreślę jeszcze raz. Nie, redaktor Za ja trzy, trzy miesiące mnie nie było. No, ale się nie zmieniłeś w nie? zasadzie. Tak. Obserwowałem Twoje bujne życie na Facebooku. Nie bujne życie na Facebooku? Nie, Bo... Znaczy bujne życie poza Facebookiem, ale obserwowałem je na Facebooku. I zapadła ciężka. Bo ty nic nie pisałaś, ale Kaśka pisała. Tak. Co pisała? No, A, że tam... Bo ja rzadko wchodzę na Facebooka. <laughs> i nie i znać, co tam się no, dzieje? To, to teraz wejdziesz i sobie ze zeskrolujesz ja i zobaczysz, co co, zobacz, gdzie byłeś. Aha. No. Ale I ja chciałem no. przytoczyć dialog, który z za redaktor Zawada. Wracałem... Jestem, dzień redaktor. dobry. Ja Doktor Kondraciuk za, też. Jest. Tak. Witam I serdecznie. Z Doktorem Kondraciukiem mam wrażenie, że zawsze przed podcastem. Jakieś przy... 178 razy tak, przeprowadzamy ten, ten, ten sam dialog. Znaczy, ja proszę doktora Kondraciuka o herbatę. Doktor robi, o co się pyta najpierw. Czy nie, jeszcze wcześniej i co innego. <głos> Jaką? Jaką? To, zwykłą, czarną. To, nie, nie, teraz powiedziesz, że zwykła, nie, nie mam takiej marki w domu. No ja nie, jeszcze zawsze to myślę, że... mówię, że zwykłą, czarną. To Potem pod... ty się pytasz, czy słodzę, ja mówię, że słodzę. Ty się ty pytasz, pytasz się ile? ile? Ja On mówię, że, że jedną. jedną I ten dialog przeprowadzamy regularnie już. Od pięciu lat. <głos> Więcej. Ale ja również pytam się redaktora Zawady, czy czegoś chce, a nawet czasami proponuję mu kawę. Bez <grystanie> nie pije kawy od 1996 roku. Redaktor Konrad musi jakąś rozpiskę zrobić taką zrobię sobie. Mniej więcej, jest takie proste rubryczki. Schrabata, Tylko z redaktorem emerytem jestem, bo redaktorem emeryt jak jest jak Smog Wawelski, pije wszystko. Mm. Smog Wawelski pił głównie Wisłę. <laughs> I na dobremu to nie wyszło jeszcze do tego. Dobrze, słuchajcie, może przejdźmy do jakiegoś meritum, jeżeli jest Ja nie wiem, meritum. bo ja obejrzałem mecz przed chwilą A ja się, też. i mi się nie chce do A ja, przechodzić, o, bo... Chodzi przechodzić. Ja w ja ogóle mam dosyć piłki nożnej po występach Legii Warszawa i, o, i dzisiejszym Śląska Wrocław. Znaczy Śląska Wrocław, to widziałem jedną bramkę i przełączyłem się na lekką atletykę, na tam diamentową ligę. No ja niestety widziałem prawie cały ten mecz. To znaczy ja już Potem starałem się zająć ręce i rozkładałem właśnie tutaj studio podcastowe. Także sprzątałem, wypełniłem, tak wypełniłem kaza, bo zmywarkę. Bo tak, bo tak jeszcze przed, przed meczem myślałem sobie, że pochwalimy Śląska tak ogólnie. To tak za, tego za, za całokształt. No za całokształt Ale dzisiaj, można było, no nie wiem, dzisiaj ich chwalić. to no dzisiaj ze wszystkich drużyn walczących w Europie żadna nie przegrała tyle co Śląsk. Ale W dwóch meczu też chyba żadna nie straciła 9 goli, no, chyba nie. Nie no, aż się nie chce o tym znaczy, oni byli, no. oni byli, Oni byli totalnie, znaczy bezsilni. To, to jest. Nie wiem jak to określić tam ilość błędów, jakie popełniali, a ten izraelski, ich nowy nabytek, ja to ja jest nie, po prostu nie, proste, nie wiem, skąd oni go wyciągnęli. No to jest chyba, nie wiem, z YouTube'a kolejny piłkarz, albo nie wiem, student z Rumunii, który wysłał swoje CV, no, bo ale ten facet nie ma pojęcia o niczym. Ale powiem Zresztą. Ci, że jak patrzę na to, co robi Helio Pinto, w Legi, to chyba wolałbym no tego tak, studenta no, z Rumunii. Ale Helio Pinto półtora roku temu grał w piłkę, więc jest to... nadzieja, że on zacznie grać. No, A... no tylko, że w Ligi Mistrzów już nie pogra. No, ale A... grał przynajmniej. Ale tak? jego, ale... Wiad wiadomo, że on coś potrafi. No, i... Ale kupili tych trzech, bo mieli być ludzie, którzy mieli prowadzić Legię do Ligi Mistrzów. To był Helio Pinto, to był Oyama i to był ten Czarnoskóry saneczkarz, czyli ten, co na, na dupie jeździł w sankami wyprostowanymi wtedy, tak, kiedy... To tak ładnie powiedział, Dosta, który gra jak junior. Tak, <śmiech> <śmiech> Dosta junior. Yy, to oni mieli stanowić o sile zespołów w Lidze Mistrzów. No to ja się mam pytanie, kto te transfery w takim razie robił? Bo, znaczy, bo tak, bo O ile dzisiejszy spektakl był przerażający to nie należało się po, po wyniku pierwszego meczu spodziewać niczego. Znaczy wiesz, no Śląsk zapłacił za to, bo pewnie mogli zamurować bramkę i liczyć na to, że, że nie wiem, udaje im się 1-0. Jeżeli Śląska można coś pochwalić za to, że oni wychodzili i chcieli grać. No po prostu tak. Grali w piłkę, a że są od Cywili gorsi mniej więcej o 8 bramek, no to, oni są to tak się to skończyło. Gorsi no. taka, jaka jest, jak jest różnica budżetów obu tym klubów nie mniej, mniej więcej, tym, nie nie. tym niemniej ja spokojnie uważam, że nawet w tym dzisiejszym przegranym meczu Sebastian Mila to jest zawodnik, który gra w tej chwili także powinien grać w reprezentacji Polski, jak dla mnie bo nie mamy takiego rozgrywającego w reprezentacji, który potrafiłby podać piłkę do przodu. No, ale zawodnika Waldemara Soboty z drugiej strony nie było. Udał no, się no, na mentalne No, Ale, to jest, ale to, to jest takie normalne. No, że. Znaczy, to nie jest normalne, biorąc pod uwagę, no, W Polsce że... to jest normalne, że zawodnik nie gra dwóch dobrych meczów pod rząd. Z rządu. No nie no, akurat zawodnik no nie, ale, Sobota ale, to zagrał ale, kilka dobrych meczów. Ale Sobota miał być zbawieniem naszej reprezentacji z, z Czarnogórą, słyszałem. I bije się o niego też. Nasza praca donosi pół Europy. No ja dzisiaj tak, na niego patrzyłem. On się to... przejął tym i dlatego tak mu nie wyszło, bo ci skauci, co byli tam podobno na tych trybunach, go speszyli. jak piłkarza sobotę peszą w skauci... To no, mu związało? Nie, to dobry, to ja mu nie wróżę. Dobry piłkarz jest. jest dobrym no, piłkarzem, ale takim yy, nierównym trochę. No, nie, no ale to dużo takich właśnie w Polsce piłkarzy jest. To też tak było przecież, że tam... Nie no... Wie... Tacy, co im wychodzą trzy mecze dobre po kolei, to się nazywają Błaszczykowski, Lewandowski yy, tudzież Piszczyk, tak? A już na przykład pozostałym, no to, to już mniej. W, re, w naszej reprezentacji. No by, byłem na tym meczu w Gdańsku. I Rzeczywiście. Na którym? Na, na meczu Polska-Dania. Mhm. Na, okay. na, tym, na tym meczu. I że tak się, sięgnę do tego meczu. Tam to co, to, co się rzuciło mi w oczy, że tak powiem, to po raz kolejny to jest. Yy, to, że wreszcie ktoś postanowił postawić bliżej linię pomocy Roberta Lewandowskiego. We Szczególnie fecie. w drugiej połowie. Szczególnie w drugiej połowie i to że to, i zawodnik, to chwała tutaj Furnalikowi za to, że odważnie sięgnął po Mateusza Klicha, który był jedną z bardziej wyróżniających się postaci. I to, że grał blisko i, i chciał grać blisko Roberta i, i szedł. Chodził po, na kolejne piłki no i, no i Klich zrobił, zrobił różnicę przy, przy dwóch bramkach, oprócz tego no to dużo piłek wygrywał, dużo akcji przerywał defensywnych i właśnie Zieliński, Klich, Sobota i Błaszczykowski to byli najlepsi piłkarze reprezentacji w meczu z Danią. Skoro, skoro już tak do reprezentacji płynnie przeszliśmy, no to tak, przez, sobotę. Przez, przez Sobotę i przez, przez mecz w Gdańsku, to to co ja miałem powiedzieć? Że z Czarnogórą Sobota miał nas zbawiać. A nie, no właśnie, rzeczywiście pierwszy raz Fornalik zagrał ofensywniej trochę, drugą połowę z Danią. No. I nagle się okazało, że my możemy tak grać, tak? Że, z Danią. E... Tego dnia. Okej, okay, ale poprzednio nie, nie, nie wyszło nam z Mołdawią, która mimo wszystko nawet... Nie, no, każdego ja dnia powiem, nie jest Danią. Każdego dnia nie jest drugi, drugą, drugim składem Danii, tak, więc, e, prawda. więc bez przesady. No, znaczy chodzi mi o to, że jak sobie przypomniałem mecz z Mołdawią i, i to jak do pozycji strzeleckiej głównie dochodził Polański, który nie ma do tego żadnych predyspozycji. No to, to była ta różnica, że tutaj dochodzili do, do, do pozycji strzeleckich, Zieliński i Klik, którzy predyspozycje do tego mają. No i a nawet, wiadomo, nawet że jeśli wystawi dwóch, dwóch defensywnych pomocników na drużynę, taką jak Mołdawia, to nie ma sensu. Jeden z nich wtedy idzie do przodu. To jest niestety Polański i on pozycji swoich nie wykorzystuje, a Klik z Zielińskim wykorzystują. I to taka, no właśnie. taka podstawowa różnica. No, a ja to może z zdaniem to nie będziemy za dużo opowiadać chyba, bo, bo to dawno było. Tak? Czy będziemy coś opowiadać? Znaczy, wydaje mi się, my dzisiaj ukuliśmy na zupełnie inne potrzeby taką teorię tutaj z redaktorem zawadą, że. Jeszcze tutaj ten mecz najbliższy reprezentacji nam pozostawi jakieś nadzieje. Tak, to, w to sensie, że jak wygramy w moje urodziny no tak. z Czarnogórą... To, to pozostawi, na... jeśli wygramy, no tak, bo tak. Bo jeśli nie to wygramy, to... to nie naszym pogromcą i katem zostanie Ukraina najprawdopodobniej. Wtedy. To, po to jest taki wyrok śmierci odwlekany w czasie, bo San Marino nas bo raczej nie pogrąży jednak tak. mimo wszystko, ale, ale jest do trzech razy sztuka. Albo nas pogrąży Czarnogóra, albo nas pogrąży Ukraina, albo nas pogrąży Anglia na Wembley w prawie 40 rocznicę meczu te, tego. No tego. A ten dla mecz dla z Ukrainą za Engela, to kiedy on był? Tak czasowo? 2000... We wrześniu 2001 roku. roku. No to też rocznica w zasadzie. prawie. No, no w jesie. zasadzie prawie też rocznica dwunasta. No. Wtedy to Okrągło był pierwszy 12. mecz eliminacji, a nie yy, tak tam I to był, pamiętam, taki, włość. że w ogóle się nie spodziewaliśmy, że cokolwiek z tego będzie. Nie, a to nie był dwo, rok 2000 jesień? Hmm. Ja nie pamiętam. Mógł być, no to. tak, bo to był początek jesień 2000. Tak, to tak 2000. 2000. No to, no, to doskonale pamiętam, gdzie ten mecz oglądaliśmy. Tak, w hotelu Marriott, tak. W tym samym składzie zresztą. We trzech byliśmy, tak. No tak. I nie Pamiętam, że przy wyniku 3-1 dla Polski w 90 minucie nadal drżeliśmy o to, czy się uda dowieść remis. Tak tak, to tak, tak, tak, tak wtedy wyglądało. Ale tak. Ale będę do końca życia pamiętał, jak żeśmy wyszli i kierowaliśmy się, kierowaliśmy się w kierunku ulicy Marszałkowskiej i pamiętam, że ledwo szedłem, ponieważ Zbrażenie. nogi miałem z waty. Z wrażenia, to prawda. Znaczy, a ja na przykład byłem na świetnym meczu, na pięknym stadionie, w ostatni weekend na stadionie lechi Strawczyn. Strawczyn jest pod Kielcami. Głębokie przerzuty mamy. Tak, Z Ligi Mistrzów <grym> przez reprezentację. Bo, bo, po, poczułem, poczułem, że oglądam prawdziwy futbol. No słuchajcie, obiekt, no może zdjęcia wrzucę na, na stronę facebookową podcastu, bo zrobiłem aż zdjęcia. W Strawczynie jest taki obiekt, to jest Strawczyn, to jest wieś pod Kielcami. Dobre 700 osób pod dachem się mieści na, na, na stadionie. Murawa jak stół. Obiekt położony pięknie. Zaraz po drugiej stronie kryty basen ze zjeżdżalnią. a Za jedną bramką, a za drugą bramką boisko typu orlik. Bois a za trzecią bramką? To też tak dobrze tam nie ma. Boisko typu orlik, korty tenisowe i boisko do piłki ręcznej i dwa, boi i dwa boiska do kosza. Wszystko to w Strawczynie, zaraz nad Zalewem, żeby było ciekawiej. W no, Strawczyńskim. Strawczyńskim Zalewem i w Strawczynie grał Strawczyn z drużyną MSS-u Masłów. Czyli spad, sp, Lechia Strawczyn spadła z okręgówki do A klasy, a z B klasy awansowała drużyna MSS-u Masłów i był pojedynek, słuchajcie, w 46. minucie było 2 do 0 dla Lechistrawczyn. Strawczyn. Skończyło się 3 do 2 dla MSS-u Masłów po fantastycznym meczu. Mecz. Fantastyczny mecz w ogóle, akcja za akcję, w ogóle świetna zabawa. Na trybunach doskonałe komentarze. Zostałem wzięty za dziennikarza Echa Dnia, nie wiedzieć czemu i musiałem, prawie autografy rozdawałem w związku z tym, <śmiech> towarzystwo tam obok jest sklep spożywczy, w którym można sobie kupić alkohol w ilościach nieograniczonych, następnie wnieść go na te trybuny kryte tam na, st na stadionie w Strawczynie no i właśnie panowie po, wy po wypiciu większości alkoholu wzięli mnie za dziennikarza Echadnia. dnia. Bardzo zabawnie. nie słowa ludu. No nie ma już słowa ludu, bo by no, bezrobotny. Ja myślę, że no. i oni no, tego to, nie zauważyć. Ale polecam. Jeżeli ktoś by kiedyś miał ochotę się wybrać, to Lechia Strawczyn to jest w ogóle niesamowity obiekt. Naprawdę. Zastanawiałem się, dlaczego tam się jakieś porządne drużny europejskie nie przygotowują poważnie. Tak jak w Kleszczewie koło Piotrkowa Trybunalskiego jest doskonały obiekt piłkarski. To, to okazuje się, że pod Kielcami w Strawczynie jest coś takiego. No a Jakie by mogły się drużyny tam przydatki? Mało tego, słuchajcie, tam jest ten, ten stadion, dookoła niego jest tartanowa bieżnia, jest pełnowymiarowy normalnie stadion lekkoatletyczny, jest normalne koło do rzutu dyskiem, do pchnięcia kulą i do rzutu młotem, normalnie z siatką, a która akurat była zdjęta na potrzeby meczu piłkarskiego. Jest normalna skocznia do skoków wzwyż, skoków dal. Czuję, że, że zarząd... <laughs> Miasta, to jest miasto, wioska, to jest wieś gminy. Z... Gmina Strawczyn, tak. Zarząd jest... gminy, myślę, że miał problem z wydaniem pieniędzy z Unii Europejskiej. <grym> ja, myślę, ja myślę, że oni mają, oni mają to, jest chyba... tak, to jest tak jak PKP, który pendolino kupuje. Ale, ale... Co By... prawda nie mamy torów, ale mamy pendolino. Ale nie, no ale słuchajcie, no, byłem tam, no tak, no, na tym boisku głównym odbywał się mecz A klasy świętokrzyskiej. Na kortach tenisowych ludzie miejscowi grali sobie w tenisa o dziwo. Ja nie wiedziałem, że na wsi świętokrzyskiej się gra w tenisa. Na tym obok dzieci grały w koszyku. Ale nie, nie powiesz mi, że jeszcze ktoś tkakał tyczkę tam tam. I całą młotem. Tak. I, I tak, i flopem skakali na poziomie 2,46. <podległ> Miejscowi rolnicy. <podległ> Miejscowi chłopi. Jeszcze usłyszymy o tej miejscowości. Strawczy no właśnie pierwszy raz tam pojechałem, z, z ciekawości właśnie pojechałem, bo bo prowadziłem relacje dla z, z takiej strony Regio wyniki. No i stąd się wzięli za dziennikarza, którym no, byłeś de facto. No, Przeprowadziłem, miał SMS-owo tą relację, więc de, de facto byłem, tak, w pewnym <grym> sensie dziennikarzem. tak. No, a, po, a, po, a potem zaraz byłem na meczu, a jeszcze byłem na meczu Korony Kielce z, z trenerem z nowym, nowym Rocho, zwanym Fleczą. Właśnie, a skąd ten trener się pas wziął? Pas paszetą? Paczetą? Paczetą. Paczetą. Paczetą trener Rocho. Czy możesz przybliżyć swetkę z szkoleniowca? No, był trenerem w Numancji, na przykład, w Owiedo, zdaje się. A w piłkę grał nawet. Nawet grał w piłkę. Bardzo jest niesamowicie jest impulsywny. Przypomina na ławce Unai Emery. W ogóle można, nie mogłem się oderwać. W ogóle nie chciałem się na boisko patrzeć. Patrzyłem, co on tam wyprawia. Śmiesznie było, bo trener Oliżyński był. Bardziej niż Bogusław Baniak? Bardziej. Bo w ogóle to no taki trochę smuda, tylko w garniturze. W też chodzi w garniturze. No. Ale Jak jest w garniturze, to jest bez garnitur. No i ten Paczeta, swoją drogą przez wszystkich nazywany Maczetą, nie wiedzieć czym, a zwolnił dzisiaj asystenta Gawrona, czyli asystenta trenera Oliżyńskiego. Na ławkę A wygonił... Już widzę w gazecie wyborczej, jaki byłby tytuł. Maczeta zwolnił Gawrona. No i... I jego asystentem został mój kolega w koronie teraz, także hmm. będzie ciekawie. Pozdrawiamy Tomasza Wilmana. <kluzny> I Z... powinnaś znać Wilmana. Chodził do Żeromskiego. Dwa lata młodszy od ciebie. Nie kojarzę. Dobrze, w piłkę, dobrze w piłkę grał. Jak to Zawsze dostać. za każdym razem przypomina mi się ta słynna anegdotka o jednym z naszych kolegów, który myślał, że Żeromski poszedł do liceum Żeromskiego, bo było imienia Żeromskiego. No. Dla porządku tam poszedł. Jakby było liceum imienia Zawady, to też bym tam poszedł. Ale nie ma takiego. No bo głupio by było chodzić do innego, nie? Na przykład ta no. Kondraciuka. No. Gdzie chodzisz? No i co? A, no i byłem na tym meczu. Generalnie nie widziałem, żeby tam drużyna, drużyna kieleckiej korony miała jakiś styl hiszpański jak strzelali no, gole. No, poczekajmy. No. No, trenerowi trenerowi to, trochę czasu. No, no, oni, jeszcze, oni jeszcze w zeszłym roku to częściej kopali rywaje niż piłkę po nogach. A czy tutaj też strzelili dwa gole tak po, po tym, co grali na pamięć. Natomiast jedno, by jest pewne. Jacek Kieł postanowił wywalczyć sobie miejsce w składzie u trenera Paczety do końca życia tym meczem. Ilość no, kilometrów i jego mimika, którą przy okazji wykonał, Jaki był nakręcony, ja nie wiem. No, jakby wciągnął całe wapno z linii dookoła nosem po prostu Jacek Kiełp. Niesamowicie, no, chciał po prostu udowodnić światu, że jest najlepszym piłkarzem. I strzelił gola, jeszcze st o, zrobił ze dwie, trzy bardzo groźne akcje. No, zawodnik meczu, Świe świetnie wyglądał na no trener tak, Lisowskiego posadził na. W ogóle no, na do trybu... rezerw go wysłał. Tak, do rezerw wysłał Lisowskiego, bo to człowiek Ojżyńskiego chyba za dużo gadał. Nie było w... Tak, kuzera, kuzera wszedł, dom Bogolański się urwał, ale kuzery też nie było w pierwszym składzie. Nie było też w pierwszym składzie Pawła Stanio, co jest w ogóle żelazny zawodnik dwóch poprzednich trenerów. A taki żelazny, że grał na każdej możliwej pozycji oprócz bramki i to nawet na każdej możliwej w jednym meczu czasami. I jeszcze gole strzelał. Jeszcze strzelał gole grając na stoperze. Także tych po... No, Sierpina nie wszedł na boisko, a Janota zagrał z kolei cały mecz. Po raz pierwszy, odkąd jest w koronie, zagrał 90 minut i zagrał bardzo dobrze. No i Karol Angielski, o którym mówiliśmy chyba odcinek czy dwa temu, on że ma najbardziej. słynnym piłkarzem dzięki naszemu. Dzięki, tak, dzięki... No i Karol Angielski Bo zagrał. Ma tak zwane medialne nazwisko. Bardzo. Książę Karol. <śmiech> <śmiech> I, i, I on wyszedł w pierwszym składzie i nawet miał sytuację sam na sam z bramkarzem Piasta, tylko jak patrzyłem... Na, na ten sam, sam jakby wiedział na... nieobecny redaktor. I tak. I patrzyłem Meryt. na ten mecz i tylko, tylko miałem też że jedną refleksję. Wszyscy tak się rozpływali po tym debiucie trenera Paczety, że tak dobrze ta Korona zagrała. Tak źle grającego Piasta nie widziałem od dwóch lat. To był najgorszy mecz Piasta, jaki widziałem. Znaczy no, Piast... zresztą, pi Piasto... będzie taka drużna, podejrzewam, to, to osiągnęła szczyt i teraz już będzie... Cały czas tylko gorzej. Piast oddał jeden, jeden strzał w światło bramki w 66 minucie. To był pierwszy i chyba i ostatni strzał Piasta na bramkę. No nie, jeszcze potem był jeden. Dobra, dwa strzały oddali w światło bramki, oba groźne, ale pierwszy był w 66 minucie przy stanie 2 do 0. Trochę jak Legia Warszawa, która po to, dziewiątej yy, minucie. To, yy, ruchem konika, wszystko <grym> zaraz, tak, do tego wracamy. wrócimy. Tak, do no właśnie bo tak mi przyszło do głowy, że Legia musiała w, po tak, dziewiątej minucie strzelić tak. trzy gole, tak? a oddała cztery strzały w światło bramki. To, co obserwowaliśmy tam chyba od 8 do 10 minuty, to była kliniczna pomroczność jasna. W tym momencie w ogóle zapomnieli o tym, czym jest obrona, w jaki sposób należy się zachowywać na boisku. Skaki, to było to, coś, to, to tym bardziej jest przykre, bo tak naprawdę jak gdyby zaczęli grać w tym meczu od, 10, od pierwszej minuty, nie od dziesiątej, to ta Liga Mistrzów była naprawdę Była na wyciągnięcie objęcia, ręki, tak? no już na, tak. Na, na spokojnie. No Stieła to jest najgorsza drużyna, tak. jaka awansowała do no fazy grupowej. Była no. dużo lepsza od... Znaczy, ja tam wszystkich nie widziałem, tam jeszcze parę takich kwiatków jest. Austria-Wiadeń to jest Dziwny. bardzo słaby zespół no. w tej chwili, ale awansowali, tak? Nie jest e. Kopenhaga, która też... No tam jest Wiktoria nie... Pilsno, ale to... No, z Wiktorią Pilsnych ja bym uważał. <laughs> <laughs> no Wiktoria Pilsno gra w fa fazie grupowej po raz drugi w ciągu trzech lat. No więc właśnie. To, to Polska, Polskiej, żadnej polskiej drużynie w historii futbolu tego a budżet co? ma na poziomie, podejrzewam, końcówki Polskiej Ligi. Bo o ile dzisiaj komentatorzy mogli sobie, tak powiem, tłumaczyć postawę Śląska tym, że tam oni mają 20 milionów złotych, natomiast budżet Syrii to jest około 200 milionów tak, złotych. Tak, właśnie a propos tych strzałów, to dzisiaj taką mieliśmy refleksję w dziesiątej minucie. Śląsk oddał na bramkę 5 strzałów w dziesiątej minucie, czyli więcej niż Legia przez cały mecz. No to Legia ze swoimi stu milionami to już tak generalnie ciężko się tłumaczyć tutaj. Czy, brakiem Znaczy te pieniądze Legii przede wszystkim zostały źle wydane przed sezonem to po pierwsze. Po drugie Legia, jeżeli ktoś oglądał trzy, te trzy Tam mecze... nie ma drużyny to, po prostu. Ale, ale jeżeli widziałeś trzy mecze, czyli z tymi Walijczykami całymi, później z Molde, które dzisiaj odpadło z Ligi Europejskiej, dostając baty 3 do 0. Oni, oni się po mieli... 3 0, znaczy on więcej. więcej. W sumie to przyjęli też tak z 6-7 no, moldę No, tak, czyli no, nawet nie będą w fazie grupowej Ligi Europejskiej. I, i teraz tak, i trzeci mecz z Bukaresz, trzeci dwóch to ile dobrze minut przez te trzy spotkania zagrała Legia? Jedną połówkę w Bukareszcie, tak? Mhm. Drugą połowę meczu. To był, to był jedyny dobry moment gry Legii Warszawa na y, sześć, sześć połówek, znaczy, jak się przy 0-2 ze Stiełą, by już też grali. Gdyby tak grali od początku, to oni by tą, tą Ligę Mistrzów mieli. Znaczy tak? mogli też stracić kolejne bramki ze Stiełą, no, ale to dlatego, że się odkryli, tak? No ale. Yy bo wiadomo, że żeby... Znaczy Stieła była słaba, natomiast no, po prostu Legia była słabsza i to dużo słabsza no. to jest przerażające no, to, I to taki niekwestionowany mistrz Polski, który jeszcze poświęcił punkty w meczu z Lechią Gdańsk, wystawiając rezerwowy skład w Ekstraklasie po to, żeby, żeby rzucić wszystko na szale. To jest mistrz Polski, który ma zdominować ligę. Na, na lata. No właśnie, Bo ma budżet i możliwości, jakich nie ma cała reszta klubów w Polsce de facto. A wygląda na to, że musi wejść w wychowanek Polonii Mikita Junior, żeby ratować, ratować meczy. Bo nie ma ktowej z ławki. To, co zrobił, ja nie wiem, polecałbym naszym słuchaczom, żeby prześledzili ruch zawodnika. Ja się nie będę czepiał akurat Furmana, bo uważam, że to jest bardzo dobry piłkarz. Ale. Eee, no, niestety, no. No nie Ech. może być tak, że kupuje się zawodnika Helio Pinto, a później za niego musi rozgrywać furman, bo okazuje się, że Helio Pinto jest za słaby na mecze w polskiej ekstraklasie. Bo Helio Pinto z Lechią Gdańsk to wyglądał tak, że ja bym wyszedł i bym taki Lechia, mecz zagrał. No tak, jak ja mówię, Helio Pinto zacznie grać, tylko co z tego, że on zacznie grać za dwa miesiące. W polskiej lidze to Legia sobie poradzi bez Helio Pinto, a mm. tutaj trzeba było kupić ludzi, którzy są gotowi do gry na te mecze, które prowadziły znaczy, do Ligi Mistrzów. Tak. A, Ale Heli, Helio Pinto nie wytrzymuje starć fizycznych, fizycznych, bark w bark, tudzież skoku do głowy z polskimi obrońcami, z przeciętnych polskich nie drużyn. Tak, no to jest kolejne raz kupowanie gracza, który ma CV, a nie obecną umiejętności, obecną formę. Myślę, że najgorsze to jeszcze jest przed Legią, bo tutaj tłumaczenie było takie, że generalnie plan został na ten rok zrealizowany, ponieważ... Awansowali do Ligi, Tak. Bym, tak. Tylko problem polega na tym, znaczy, co będzie teraz, co na dalej? że planem jest teraz wyjście z grupy chociaż. No, w sensie. A ja obawiam się, że teraz mogą po prostu dostać niemiłosierne lanie już w tej grupie Ligi Europejskiej, bo tam grają mnie złe zespoły. Na pewno lepsze niż stieła, podejrzewam. No, dokładnie, Można więc... spokojnie tak. trafić. Spokojnie. <śla> no, a poza tym... To może być dopiero początek twardego spotkania z rzeczywistością. Ale tak już, a nie czepiając się zawodnika Furmana, jakie były założenia obronne drużyny Legi w tym, w tym meczu, to wystarczy spojrzeć przy pierwszej bramce co robią zawodnicy Furman i Rzeźniczak w momencie przekazywania sobie zawodników z piłką? Furman pobiegł na pusto, zupełnie na pusto, za nie swoim piłkarzem w jedną stronę. Jak się zorientował, że zawodnik gra w drugą stronę piłkę, to pobiegł do drugiego zawodnika, do którego Rzeźniczak miał połowę bliżej, po czym się zorientował, że za jego plecy jest zagrana piłka, <gry> więc pobiegł jeszcze raz w przeciwnym kierunku do tego, z którego przybiegł poprzednio. Po czym został wzięty na plecy przez tego rumuńskiego zawodnika, jak worek po prostu z czymś tam. Nie wiem z czym, ten worek. Ten się obrócił z dwoma naszymi piłkarzami na plecach i strzelił bramkę. Tak, a następnie, no kabaret, a następnie po, pierwszego... wszyscy, dwóch obrońców i bramka, stali w jednej linii. Tak, żeby on mógł elegancko ich tym, między, tym krę... między... podkręconym strzałem ominąć. Wszyscy. Wszystkim. Znaczy no ja Znaczy, e, e, się... cała, cała, cała jak, jak się prześledzi, co się działo w, pier, w tej akcji, tak? ten ruch bez piłki rzeźniczaka i furmana. E, no to, to przypominało mi się mój pierwszy mecz na dużym boisku. Jak wyszedłem, piłka nad głową latała i w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. To oni tak wyglądali, że o matko, nie? Nagle boisko wielkości lotniska, i gdzie ja mam teraz powiedzieć? No, to zbiegali zupełnie bez, bez, bez ładu, składu. No tak, smuda, jest, no właśnie, smuda, ma, tak. smuda ma trochę racji w tym, że zwalając winę na piłkarzy legi, bo. No, oni są sami sobie winni, że. Nie, no dokładnie, o no tym bardziej, że to jakby nie pierwszy raz okazuje się, że. Jak, jak było w Bukareszcie. W Bukareszcie całą pierwszą połowę biegali jak, jak nieprzytomni. 3-0 do przerwy powinni Jakim, Jakimś cudem mi się udało dowieść jaki taki wynik do przerwy i nie wiadomo dlaczego. Po, przerw po, przerwie po, przerwie po przerwie wyszła inna drużyna. E, która okazało się, że jakoś umie grać w piłkę nagle. E, no ale to, to dlaczego tak jest? No ja jeszcze czytam takie optymistyczne głosy na forach różnych, że tam, że, no, że dobra, że zapłaciliśmy Frycowe, ale... No ale... Frycowe płacimy od 17 zł. No tak. Teraz Frycowe to może być lanie po laniu w Lidze Europejskiej. No dobra, zapłaciliśmy Frycowe, teraz pogramy w Lidze, w Lidze, teraz pogramy, teraz pogramy w Lidze Europejskiej i tak jak zjęła Bukaresz, która w efekcie grania w fazie grupowej Ligi Europejskiej, też zbudujemy sobie drużynę na przyszłość i w przyszłości awansujemy do do Ligi Mistrzów na tym doświadczeniu. Tylko ja się pytam, jakie gwarancje mają kibice, działacze i w ogóle wszyscy w Legii Warszawa, że trafią tak kwartowne losowanie jeszcze raz w historii. Że trafią jakieś drwali z Walii, później jakieś drwali z Norwegii i na koniec najsłabszą z możliwych chyba drużyn, jakie mogli trafić. Wszyscy się cieszyli po tym losowaniu, stjęły tak, że, że no, jest szansa, tak? Nie trafiliśmy na, na Arsenal, nie trafiliśmy na Benficę, nie trafiliśmy na żadną drużynę. No nie, tam chyba by nie mogliśmy trafić. Ar Arsenal nie mogliśmy? Chyba nie. Bo, chyba. Nie, nie no bo, bo po te, mamy wyczyszczoną. Po tej, to, po tej to to rewolucji Platiniego, Platiniego to my tam to mamy jakieś tak. te. Mamy gramy hmm. tylko. Możemy grać z e... mistrzami krajów. No nie, no można było no, trafić no, no to mogliśmy no, trafić gorzej. Mo można było trafić Celtic Glasgow albo tak, Celtic e, można, tam to. jakieś tam y, z drużyny typu. Już nie pamiętam, kto tak tam był. to się było. nazywa grupa mistrzowska i grupa jakaś tam. I no. tak. To, to wyglądałoby, jakby ta grupa mistrzowska to są takie tacy super lepsi. a tu zupełnie odwrotnie właśnie. Bo w grupie mistrzowskiej hmm. są te drużyny z krajów niżej klasyfikowanych, mistrzowie krajów, a w tej takiej niby gorszej są tam z trzecich, czwartych drużyn tych lig lepszych. No tak. no to można było trafić właśnie na przykład na... na... Znaczy, powiem tak, no oby oni zaczęli jakąś drużynę budować, no bo jeżeli ktokolwiek ma osiągać jakiekolwiek, znaczy nie tyle osiągnąć sukcesy, co w jakikolwiek sposób zaistnieć w tych europejskich pucharach i w Lidze Mistrzów szczególnie, no to chyba w tym momencie w Polsce to jest tylko legia, która faktycznie posiada jakoś to wszystko zorganizowane, posiada ten budżet czy Tylko jest, nie posiada drużyny, no, w tym przykrycie. momencie. Znaczy, tak mówimy teraz o Legii, Ja przypominam sobie, że dokładnie 2-3 lata temu te same słowa były mówione o Lechu Poznań. Prawda. A wcześniej o Wiśle. A wcześniej prawda. o Wiśle. No to prawda I nie to jest. niestety jest takie trochę błędne koło. I od 17 lat zawsze mamy taką drużynę, co to... Już tylko ci i oni na pewno za roki frycowe i zagrajmy rok w Lidze Europy, a w przyszłym roku będzie Liga Mistrzów. A później z 17 sam. lat jakoś tak ciągle później się, to, się, to się nie uda. Później udaje. efekt jest taki, że przychodzi zawodnik tak, taki jak Ljuboja i wydaje się gigantyczne pieniądze na niego, tak jak teraz się kupuje właśnie w tym roku o jamę Juniora. No, ja ja nie to no mnie nie, nie tylko, do Lubo jednak. No, bo... no, no tak, ale wiesz, tutaj no, za... Samo założenie. Kupimy napastnika, jak awansujemy do fazy grupowej Ligi Mistrzów. To nie lepiej jest go kupić przed fazą grupową Ligi Mistrzów, żeby miał kto gole strzelać. Żeby awans zapewnić sobie tym napastnikiem, czy to ma być Sawiola, czy to niech będzie to kto, ktokolwiek inny. Wiesz, no kto umie poziom, kopnąć piłkę w stronę bramki. Poziom, poziom tej drużyny całej ligi, jako Luboja, jako taki że tak powiem probierz, A to jest niestety przykre, no bo przyjeżdża facet, który jest już nogą na emeryturze. A drugą w barze. Tak, drugą w barze i okazuje się, że i tak Jest jak najlepszy. na niego patrzy, jak, jak on wygląda na boisku, już nieważne czy on strzela gole czy nie strzela, czy tam gwiazdorzy, nie gwiazdorzy, czy jest obrażony na pół i macha rękami, ale to jak on potrafi, to co on potrafi zrobić takim od niechcenia. To jest jakaś przepaść do, do, do większości ludzi, którzy grają wokół niego, no niestety. No tak, tu się okazuje, że kontuzja Łukasika i okazuje się, że Wrdoliak y, y, y, gra na środku i co robi? No robi gola dla drużyny przeciwnej na poziomie takim, że w aklasie miałby problemy, żeby po takim zagraniu wrócić do grania. Po tym jak zalicza taką stratę w środku, tak? Y, a to jest piłkarz za milion euro. To nie jest piłkarz, którego znaleźli gdzieś, kurczę, we, w, w Krzeżu Romin, tak? Ja nie mogę wygonić sprzed oczu wizji tego izraelskiego zawodnika. Gawisza takiego Gawisza, bo jeśli chodzi wie, o stratę to jest, piłki, to, to jest, co on zrobił dzisiaj? To tego nie widziałeś nie. pewnie. Nie, nie, nie, nie, ale nie mogę. On już, się ale on się już, będzie śniło. Ale on już, on już w Syvilli wszedł przy stanie 2-1 yy, i tak naprawdę oba gole. Dobrze się przyczynił w sewilli. Dzisiaj, no wiadomo, dzisiaj to już nie miało znaczenia tam, czy przegramy 4-0, czy 5-0. No ale odkąd wszedł, to głównie to, co zrobił, to zawalił dwa gole i właściwie tak. nic więcej nie zrobił. No. Znaczy, nie, nie zawalił w sensie, że zrobił coś źle tylko po prostu nie wiem. No. Nie no, zro znaczy zrobił źle, znaczy ale, zrobił źle ale to nie, nie jest zawalenie w zasadzie, że gdzieś tam przegrał ciężką główkę z nie wiem z gościem trochę od siebie wyższym i tak dalej. Nie, no, to Oddał prostu, piłkę dwa razy. Zgubił piłkę tak. na własnym polu karnym, bo, bo w nią nie trafił, bo się potknął, bo się pośliznął, czy nie wiem co zrobił na no, ostatni gol to też no, pomysł z podaniem piłki do własnego bramkarza z połowy boiska a to już Gikiewicz górą. zawalił też nie no, to był nie, no, a, a, Gikiewicz bo... zawalił tak. tylko nie rozumiem po co piłkarz który ma piłkę na, dokładnie na linii środkowej boiska nagle postanowił ją podać do bramkarza no, a i tak to paniki. górą i to górą w 90 minucie no, no to lepiej byłoby to kopnąć w przeciwnym no, kierunku. Mał, można było już lepiej wykopać na trybuny. Albo, albo oddać strzał na bramkę przeciwnika, bo wtedy przeciwnik musi skonstruować Dokładnie, jeszcze no, akcję. No. Kopnięcie, to, znaczy, to już lepiej niech ma problemy z przyjęciem tej piłki bramkarz przeciwnika. Może on popełni błąd, <laughs> tak nie zdawać własnemu bramkarzowi. No zdecydowanie. Który zanim ją przyjął, zanim się ogarnął, no fakt, że miał dużo czasu i wcale nie musiał podawać do przeciwnika. Ale Kiewicz no. po tym meczu w Sewilli wydawał mi się też, nawet tak sobie myślałem, że to może nawet taki trzeci bramka reprezentacji, że można go powoływać, ale po dzisiejszym meczu już mi trochę przeszło chyba. Nie, no, nie, chyba nie. Chyba nie trzeci bramka. No, w no. Sewilli wybronił parę piłek. I, no, no, nie, parę, tar, parę takich trudnych piłek no, wybronił. Ale dzisiaj strzelał Rakieticz z 40 metrów. No no, nie, wiem. nie, no to nie no wiem szkoda gadać no, bo to naprawdę szkoda mi trochę tego Śląska bo oni tak bezkompleksowo podeszli do... tak, znaczy mnie, mnie się Śląsk podobał przez to właśnie, że oni wychodzili grać w piłkę wcześniej z tą stroną. Z z tą, z z no oni w Sewilli też pojechali tam nie, nie postawili autobusów w bramce, tylko grali no. w piłkę, no, chcieli grać chcieli stwarzać sytuację, grali piłką no, tylko, że no mniej więcej tak to wygląda że A są ja... 8 goli gorsi tak. od Sewilli która była jako dziewiąta drużyna w tabeli. <dziew> jak się jest dziewiątą drużyną w Hiszpanii, to gra się w Lidze Europejskiej a nawet w fazie grupowej Ligi Europejskiej gra dziewiąta drużyna Ligi Hiszpańskiej mhm. no, e... tam to wynikało to by, chyba, bo tam zhalcikowane są no tak no, jest, bo, ale pamiętajcie, no, ma, że Malaga, e, Malaga. Malaga. pamiętajcie, że Śląsk ma jeszcze 3% i tam 16 setnych szans na to, żeby tak, tak, zagrać tak. no należy im widzicie piony cały dzień <laughs> dzisiaj po prostu to, to na ten temat <laughs> a jutro pewnie powinniśmy zakrzyczeć wszyscy jak, jak, jak komentator Ciszewski po, tak. po półfinale Górnika z Ramą Sprawiedliwości stało, <śmiech> stało się za, się za dość. Dość. moneta spadła na dobrą mimo stronę mimo tego, że jest kilka drużyn, które odpadły na przykład z Ligi Europejskiej przez rzuty karne tak. i spędziły na boisku więcej czasu i odpadły przez I odpadły to, odpadły to że... ledwie, ledwie. ledwie, ledwie ja myślę, że w ogóle takie losowanie powinno się dokonywać tylko między tymi <śmiech> drużynami, które, które na przykład w ogóle odpadły w rzutach karnych tak? i taka drużyna powinna a nie tam losowanie też, no, albo no, powiem, tak po wejście po tym najlepszym jakimś tam bilansie, A co temu Śląskowi ta grupa w Lidze Mistrzów, skoro no, no, no, i to, tak, żeby co mecz przyjmować tą piątkę? No, to no coś... nie, no wiesz, no, z Brugią zagrali świetnie, tak? I zagrali w obu meczach. I no akurat Sewilla może im zupełnie nie leżeć, jeżeli chodzi o styl, jeżeli chodzi w ogóle o, o, o wszystko, nie? Bo generalnie z Polakom, z Hiszpanami zawsze się grało, jakoś pod górkę było z, z nimi. Chyba, że jest się Lechią i gra się z bardzo no, no albo chyba, że jest się Wisłą Lęczyka i gra się z Saragosą, tak? I wtedy z tak. 4-1, można obrócić 4-1, ale trzeba mieć Frankowskiego, Żurawskiego i pa paru innych. Zmierza no, to, to, to też... Boskala i Arturo Sarnata w Blance. No, tak no. Jak już jesteśmy, to że tak powiem, przy Barcelonie, to ruchem konika szachowego. Może udajmy się do Barcelony. Chciałem tam... powiedzieć, że ja nie widzę pomysłu w tym momencie, przynajmniej wczoraj nie widziałem żadnego pomysłu na ja wykorzystanie wczoraj... Neymara w Barcelonie. Znaczy ja wczoraj, powiem, przyznam się szczerze... I co nie... więcej, nie widziałem pomysłu na wykorzystanie będącego w słabej formie, co prawda, ale i mimo wszystko Messiego. Znaczy w słabej formie to generalnie w Barcelonie są wszyscy oprócz Fabregasa. No to ja mam takie osobiste wrażenie, jak patrzę na to. A wczoraj nawet nie patrzyłem, bo ta Barcelona w tym momencie, w takiej formie, w jakiej się znajduje, doprowadziła do tego, że po raz pierwszy od kilkunastu lat zasnąłem oglądając mecz Barcelony. Ja byłem bardzo blisko. <grym zjuzdany> Pamiętam ostatnie co. A podszedłem z pełnym entuzjazmem do, do tak, sytuacji, nawet sobie piwo otworzyłem. Yy, usiadłem przed telewizorem yy i. Dzisiaj rano się obudziłem, wylałem pełne piwo do, do, do zlewu, bo nawet się go nie napiłem, bo zasnąłem chyba szybciej niż ustawa przewiduje. No i co? I pamiętam tylko tyle, że zdążyłem napisać komentarz na, na, na Facebooku, że była do tej pory tiki taka, a teraz jest tito tata. No bo to, co, to, co się dzieje, no to jest, to jest raz, że to jest... Barcelona, mam wrażenie, przechodzi w tym momencie presezon, tak zwany, czyli jest przed sezonem, w trakcie sezonu. Nie mieli presezonu, nie mieli normalnych przygotowań i wyglądają na to, jakby byli mocno zmęczeni jakimiś treningami i grają wolno, źle. Jeden zagrali mecz dobrze, ale zagrali z Levante, z którym prowadzili po dwóch minutach chyba 1-0, zera Levante wydaje się, że byli jeszcze bardziej na wakacjach panowie z Levante niż Barcelona jeszcze tydzień wcześniej, jak, jak leżeli na plaży. 7-0 się skończyło, mogło się skończyć więcej, no ale od tamtej pory ciężko powiedzieć jedno dobre słowo na temat gry Barcelony. Na tym etapie to w ogóle ciężko powiedzieć cokolwiek, bo ciężko, no pomysły to jakie ma trener Martino, no to ma takie pomysły, takie same dokładnie jak Bielsa miał, jak miał, jak miał Tito. No i gorsze generalnie wszyscy mają niż miał je Guardiola. Chciałby ten, ta, ten nowy trener Barcelony wykorzystywać zawodnika z numerem 9 w jakiś sposób, ale nie ma takiego, bo w Barcelonie nie ma klasycznej dziewiątki i sobie jej nie kupili, dlatego chociażby, że nikt nie miał pomysłu, żeby na przykład do Samuela to zadzwonić, I, ale pomysł taki miał Jose Mourinho no i, i, i poszedł, i poszedł zawodnik, który bardzo by się w Barcelonie przydał, no ale... Jak wiadomo, eto to człowiek kupiony przez Laporte do Barcelony i człowiek, którego bardzo nie chciał Rosel wtedy, kiedy to przychodził, więc nie dziwię się, że Rosel nie zadzwonił w tej sprawie, mimo tego, że można było naprawdę za małe pieniądze wyjąć Samuela eto z, z upadającej drużyny Andrzej Machaczkała. Ale nie kupiono też żadnego innego zawodnika na miejsce Dawida Vii do ataku, który mógłby być taką dziewiątką. Efekt jest taki, że zawodnicy tam Barcelona... Xavi bez, jest zupełnie cien, cieniem piłkarza. i niesta jest po raz pierwszy od dawna bez formy. Wygląda jakby był w czasie roztrenowania. Messi, jest, y, Messi od momentu, kiedy odniósł kontuzję w meczu z Paris Saint-Germain, y, zagrał w 29% spotkań, w których mógł zagrać tylko. Podczas kiedy do tego meczu, y, wcześniej, przez ostatnie półtora roku poprzedzające, Zagrał w 90% spotkań. A 10% to były mecze, w których nie grał, bo schodził z boiska, bo wynik był rozstrzygnięty. Albo nie grał decyzją trenera, bo, bo mecz był o nic, bo grały rezerwy Barcelony. Po prostu sobie mecz z Rubinem Kazań o Pietruszkę w Lidze Mistrzów, gdzie, gdzie grali, albo z Wiktorią Pilzną, gdzie zagrały, grała Barcelona B i nie grał, nie grał Messi. To były tego typu case'y, tak? Że się tak brzydko wyrażę. Y no i, i co? i się krzelki. Tak. <śmiech> I teraz się okazuje, że tak, że, że, że oni wszyscy wyglądają trochę jak muchy w smole. Nie ma też środkowego obrońcy, który paradoksalnie Barcelona co straciła jedną bramkę jak na razie w tym sezonie. I to wija im strzelił. Bo w dwóch meczu z atletiko no, obejrzałem ten mecz w końcu rano, jak się obudziłem, zanim wyszedłem do pracy, to sobie włączyłem drugą połowę i jakoś się przemęczyłem i obejrzałem to. Też próbowałem tego nie oglądać. Straszna nuda. Ale jak widziałem i tak nudniejszy mecz. Manchester z Chelsea. Nie, tego się w ogóle nie dało. Było coś takiego. <laughs> znaczy, to, to, to, to, ja się doszykowałem na nie wiadomo jakie. Znaczy, ja w ogóle chyba będę w tym sezonie oglądał głównie mecze Realu San Sebastian, yy, bo to jest drużyna która w styl w, jakim a w ogóle... tej, tej, tego Gdzie ty tam byłeś? W Strzeszewie? Nie. W... Yy, w, Strawczynie. w Strawczynie. Lech i Stra... Nie, wolę MSS Masłów oglądać Le Lech w Strawczyn, bo MSS się pięknie podniósł, mimo tego, że y, dwóch skrzydłowych drużyny do piątej rano było na weselu. A, a, a jednak dali radę dograć mecz, i, a, a mecz. A mecz się zaczynał o godzinie 15, więc o, o piątej zwrócili z wesela. Ewidentnie było widać, że mają podcięte skrzydła i są w czasie presezonu ale jednak udźwignęli ciężar spotkania i wygrali. Obrócili mecz z 2 do 0 na 3 do 2. Na no, Barcelona w Lidze gola nie straciła, no, ale to jak się patrzy na to, jak oni zagrali z Malagą, jak zagrali w, w meczu za, z Madrid tym rewanżowym, no to, to ja, dałby ja, im dużo czasu. jak ja, zwykle apelował o niewyciąganie wniosków po dwóch, trzech meczach. No nie, to, nie, no to tak tak myślę, Już Arsenal że to... żeśmy wpychali, pamiętam, na dwunaste miejsce na koniec sezonu, chyba już nie pamiętam. Tak, że do to... drugiej dziesiątki. Ja, ja taka jest, taka tak. jest rola Arsenalu, żeby tak pełznąć, pełznąć i dopełzać do do zawsze do Ligi, Ligi Mistrzów, Ligi Mistrzów i potem wyjść z grupy i szybko odpaść. Taka no tak, jest tak, tak, tak, tak, rola. Taka karma, i tak już zawsze. A Barcelony rola taka, mam nadzieję, że jeżeli oni tam się Dlatego przygotują... Węgar nie chce kupować nowych piłkarzy, bo, bo niego sprowadził. Pacso. Tak, no to taki nowy jest jak ten. Tak. Mocno odkurzony. Ale podobno złożył ofertę za Di Maria do Realu Madryt. Teraz się okazuje... to, są takie, to są takie transfery, jak ja ostatnio przeczytałem na, na, którym na którymś portalu, ostatnie, taki wie, tak. wielki, wielki nagłówek, że PSG kupuje Pedro za 40 milionów, milionów a jadę... dopiero potem w artykule było myślane, że no, kupują, znaczy złożyli oferty, ale właściwie Barcelona je nie przyjęła, a Pedro powiedział, że nie chce. Więc... A Rossell a powiedział, że nie ma żadnej oferty na koniec. A, no. a, Fabregas, jak już teraz ruchem konika szachowego się przenieśliśmy do do transferów, bo się ten moment na transfery kończy gwałtownie. Czy jeszcze wracając, to się musiałaby się z, z kimś na głowy pozamieniać, żeby nie sprzedać Pedro za 40 milionów. Ja po <śmum> prostu nie wiem jak... Ja to, to, to, to, za 20, jakby ktoś dawał, to bym go sprzedał. To jest zawodnik, który kompletnie w tej chwili w piłkę nie gra i w zeszłym sezonie też nie grał. No i. No ale, no dobra, ale nie można wszystkich sprzedać. To ktoś jednak musi grać. No Rosell, jak, jak sama nazwa wskazuje, raczej sprzedaje niż kupuje. <grym> Także... I na końcu skończył tak rząd, wyjdzie na boisko chyba. <grym> no on grał w drużynie San Andreu razem z Laportą A, zresztą. To mogło być parę lat temu. No tak, ale, no ale co z tego? Nawet ma piłkarzy, którymi mógłby grać, to nimi nie gra. Jak Montoya, Bartra, tak? Nie, nawet nie ogrywają tych piłkarzy w Barcelonie. To jest tak, tak, że teraz... Fabregas się gdzieś wybiera. No nie, wybiera się, bo... Znaczy, w ogóle... Tak ja mówię, w tym momencie to jest najlepszy piłkarz Barcelony. To paradoksalnie, bo wszystkim się wydawało. Coś miałem że chyba właśnie Manchester United miał na niego... No, parę drużyn miało ochotę, no ale on nie po to wracał z Anglii, żeby tam teraz znowu iść i siedzieć w tym brzydkim, deszczowym Manchesterze, jak tutaj ma chałupę na plaży, mieszka sobie z z kobietą, z dzieckiem i w ogóle ma wesoło. Ma fajne miejsce do życia. Ciągnęło go z tego Londynu z powrotem do Hiszpanii po to, żeby mieć żeby mieć, wiesz, jak to się mówi, Dolce Vita po włosku. No. I piękną pogodę i w ogóle i kuchnię i tak dalej. To w sumie, wiesz, tam, czy on będzie grał w Arsenalu, Manchesterze czy Barcelonie to o trofea walczy się tak samo i tak samo się, bo jest szansa, że się je wygra, a lepiej żyć w miejscu przyjemnym niż nieprzyjemnym tak sobie pofilosopowałem geograficznie to kontynuując transfery, jeszcze zostało nam dwóch tutaj do obskoczenia Których? Runei? Co? no Runei jak przyszedł to to już nie pójdzie do Chelsea też właśnie się myślę no tak no że od początku Mourinho to była taka bardziej to znaczy już zaczyna mieszać jedna już z jego wierek tak. takich żeby tak namieszać znaczy on, on, on już pół ligi zdążył poobrażać a jeszcze z nią nie grał <grym> Te Jego teksty po meczu, jak to Rujnej świetnie zagrał, jak to on w ogóle pracuje jest w ogóle lojalnym pracownikiem swojego klubu i to jest no. przykro, bo ja powiem już tak od... Już, już znowu zacząłem yy, od, tak od roku mniej więcej znowu lubić Chelsea i teraz... Znowu, nie znowu się lubię. nie będzie dało. No. no ja odetchnąłem, że nie ma go, że, że nie ma że nie Mourinho w Hiszpanii, bo Ancelotti y, też lekko bucowaty zawsze był, ale mimo wszystko to jest zupełnie inna klasa. To jest, to jest w ogóle taki kamień z serca mam, że, że go nie ma w Hiszpanii, naprawdę. No to nie jest tak so... żadna różnica, no to ta różnica skąd on te swoje farmazony o plata? No tak, no, ale, ale wiesz, no rzeczywiście no, z Tottenhamem zdążył się pokłócić, za stąd Willą zdążył się pokłócić, pół Manchesteru zdążył obrazić, za chwilę obrazi drugą połowę. No i tak, taki cyrk tam. Tylko, że właśnie tym się różnią angielscy dziennikarze od dziennikarzy w pozostałej części Europy, że oni to lubią, bo, bo dzięki temu mają pracę, tak? Dzięki temu, że on wszystkich obraża, a ich to bawi, tak? Słyszałem, że byli z nim no, tam na tam tym turnê wszystkie, wszystkie sany i inne brukowce mają o czym pisać, tak? no, Strony sportowe sama zapełniają. Że był bardzo radosny, wesoły, wszystkich lubił, klepał po, po plecach i że generalnie było na razie wspaniale i miło, ale dziennikarze angielscy wiedzą doskonale, że jak przyjdzie co do czego, to będzie tak jak było wcześniej, czyli że przestanie przychodzić na konferencję prasowe. No, znaczy w, Anglii to, w Anglii to on rzadko akurat tam się... To, w Anglii miał, Robił w Anglii, tak też, bo też mu tak, pamiętają tak, tak, to no, do dzisiaj. Bo, no bo płacił kary za to, bo w Anglii, w Anglii nie można sobie nie przyjść na konferencję prasową, tak jak ser Alex Ferguson nie chodził i, i płacił. Tak, on też nie chodził momentami i płacił, no ale w Włoszech i, i w Anglii to mógł sobie wysyłać karankę w Hiszpanii, mógł sobie wysyłać asystentów swoich w swoich winterze i obrażać się na wszystkich. Znaczy, jego stać, oczywiście, na to, żeby płacić za to, że, że nie przychodzi na konferencję. Natomiast w Anglii, on, w Anglii jego media kochają, więc on sobie. Więc on sobie tam tam go lubią, tak jak powiedział. Pójdzie tam, pójdę, pójdę tam, gdzie mnie kochają. Jeszcze teraz sobie ściągną, ściągnie, ściągnie paru piłkarzy. Ma budżet nieograniczony. Liga jest słaba angielska w tym sezonie. Na razie tak, że się patrzeć na to też nie da. Nie wiem, czy ja może ja mam coś z głową, ale na razie to widziałem parę dobrych spotkań. To były spotkania drużyn ze środka tabeli w Hiszpanii, właśnie nie tych, bo Realu się oglądać nie da, Barcelony się oglądać nie da, da się oglądać takie drużyny, Atletico Madryt w lidze gra bardzo fajnie, Bar fajnie zagrało też przeciwko Barcelonie, bo w Walecznie przede wszystkim, może nawet aż za bardzo, bo tam parę razy się prosiłaś o czerwoną kartkę, na przykład wczoraj. Zawodnik Diego Costa, to jest u mnie na liście moich ulubieńców, już po meczach z Realem Madryt, kiedy prowokował cały czas Cristiano Ronaldo w sposób o, o chamski, tak już do oporu, i wybrał sobie Cristiano Ronaldo, nie wiedzieć czemu, a na przykład nie Pepe, nie wiem dlaczego, albo Ramosa. <laughs> Ma mózg mimo wszystko. Tak. A tutaj, a wczoraj z Barceloną też cuda wyprawiał, na no, ten, ten jego koszta. Na no, a drugi, no to jest ten kretyn, ten kretyn, Jezus, jak on się nazywa, ten Urugwajczyk, co gra w Atletico Madryt. Forlan? For, for, nie. nie, nie, nie, ten Jezus... No, bo zaćmę. Ten, który namawiał do tego, żeby skopać Messiego w pierwszym meczu, a w drugim przebieg się po plecach Daniemu no, Nie, no to była, to, była, to była hamuwa totalna, to prawda. No. Tak. no w ogóle czerwona kartka w tak. jednym, czerwona kartka w drugim tak. meczu. No. For, nie, Forlin. No ale dobrze, jeżeli on nie dostał kartki, to teraz tam coś się będzie z tym działo. Znaczy jest... wiesz, no w, Anglii, w Anglii dostałby 4-5 meczów kary tak, za to dokładnie. nadepnięcie na plecy y, Daniemu Alweszowi na podstawie zapisu y, wideo, tak? Y, w Hiszpanii to nie działa w ten sposób, więc może, jak, może się tam jakaś komisja zbierze w tej sprawie, ale nie sądzę, no jeżeli, jeżeli za mecz w Superpucharze Mourinho za wsadzenie palca w oko y, y, trenerowi drużyny przeciwnej poza boiskiem dostał jeden mecz kary w efekcie, tak? No to to ile, ile za takie wydarzenia wojskowe. No, to, to już może? było zjawisko metafizyczne. Bo komu, że zawodnik po zawodniku się przebiegnie. To, to się jest, zdarza. To jest, się zdarza. To jest zwykła hamowa bandyterka, a to się zdarza. Ale że trener podejdzie do drugiego trenera, innego zespołu, i wsadzi mu palec w oko, to się nie zdarza naprawdę. No nie zdarza się, no, ale no, też w, w, w Anglii taki trener yy, no, nie obejrzałby ławki przez ładnych kilka spotkań, bo siedziałby na trybunach, albo w domu wręcz. Yy, a ja się tutaj... nieśli, że ludzie tego nie wspominają, bo to naprawdę... To jest taka aberracja totalna. No ale ja to jest tak sobie czasami z rozrzewnieniem przypominam, jak, jaki poziom skretynienia i hamstwa trzeba osiągnąć, żeby coś takiego zrobić. Tak? No ale jednak się, jednak się udaje. Podobnie jak zresztą, a to nie, to uzupełnienie na temat. Ja jestem skończy. ciekaw, jak się będą układały stosunki między eto i... I trenerem Mourinho. Muza Im się bardzo dobrze zawsze układały. Dlatego, dlatego przyszedł do niego, bo jego przecież jego czołowy żołnierz w interze, tak, to to Puchar Europy przecież zdobył swój trzeci właśnie u, u, u Mourinho grając w obronie, jak wiemy. No, a co, oni grali ustawieniem 1-11, więc tak. wszyscy grali w obronie. Tak. 1-10. Tak? No tak, on był takim skrajnym, skrajnym, bo oni grali taką strefą wtedy, jak się w piłce ręcznej stoi w sześciu. No, obrona 6-0. To oni grali 10-0 i on był tym skrajnym, który był przy chorągiewce. Bronił przeciwko skrzydłowemu bo przeciwny. A propos tak piłki i... ręcznej, że tak ruchem konika znowu przeskoczę, to dzisiaj okay. Wisła Puc grała z Montpellier. Grała, przegrała ty... 29-27. Tak. To nie jest taki zły wynik. Nie jest zły. Jak nie się jeszcze zły, nie będzie rzucało w Omejera że... w rewanżu, to to będzie dobrze. A tam grał Omejer? No, przyszedł, przyszedł właśnie do Montpellier. Patrz. No. oglądałem ten mecz, ale oglądałem na słabej jakości telewizorze i bez komentarza i nie zauważyłem nawet, że Meyer bronił tam tym, no, no, ta w, no, po, no znaczy ja też nie widziałem tego meczu bo niestety no ja nie tym bardziej <laughs> mnie to dziwi no, ale wiem, że jest. Ja się skończył że... tak tuż przed Śląskim. Tak bo, bo on był zawodnikiem przecież. Yy, Jezus, on... Y, nie Raj. Rein... Hamburga. Yy, o nie Hamburga. nie Hamburga. Nie Hamburga, tylko tego. No, no tej niemieckiej drużyny najlepszej. Rajne Karlewen. <laughs> nie. Tehawu Kill. Kill. Tak. THW Kill. Był zawodnikiem Tehawu Kill, ale odszedł z Tehawu Kill. Tam w ogóle się kilku zawodników poodchodziło po, po takich starszych z y, Kiloni, po tym spektakularnie przegranym Final Four, właśnie. Yy, no i co? I no jest tym mąpelie. To mąpelie nie straży bardzo składem. No tam, tam Rzeczywiście dwa gole no nie, w płotku, dzisiaj, w niedzielę są do dzisiaj zrobienia. No to wyglądało no. tak, że ten mecz właściwie szli równo-równo. No w końcówce trochę. Yy, tam od stanu chyba 25-25 Montpellier odjechało na trzy gole w końcu wtedy się udało to zmniejszyć na dwa, a mógł być jeden gdyby nie jakaś dziwna decyzja Marcina Lijewskiego oni mieli jeszcze tak 10 sekund na zagranie akcji a Lijewski chyba coś sobie źle policzył bo 5 sekund przed końcem postanowił oddać rzut z 15 metrów Aha. co się nie udało, a jeszcze przez to poszła kontra i prawie się skończyło golem w drugą stronę. Także, no nie wiem, ja myślę, co to, to ciekawe z niestety tego meczu, gra będzie grał w grupie zamiast Atletico Madryt, czyli w grupie z Vive, tak. więc będzie w ogóle ciekawie, <śmiech> bo może się okazać, że będzie mieli dwie polskie drużyny w tej samej grupie. W tej samej grupie. W, lidze, w lidze Mistrzów. To jest w ogóle absurdalne, no ale... No, ale no, to tak wyszło trochę, no, grupy są już rozlosowane, więc nie, nie było wyjścia, no, Dano... no. I, z, I znowu się okaże, że trzeba będzie 6 razy w sezonie z Płockiem grać. No więcej nam. Jeszcze całe playoffy potem. No tak. To, no to nie bo no, Rzeczywiście, no, bo tak dwa w regularnym dwa sezonie, w lidze, dwa razy w Lidze Mistrzów. i dwa razy w finale Pucharu Polski. Tak. Jeszcze w Polski. I co najmniej trzy mecze w finale. 6-9 no. razy w sezonie trzeba będzie zagrać z, z Wisłą Płock. Jak się będzie grało w Vive, znaczy... No, ale mimo wszystko nawet jeżeli miałaby drużyna Wiwe grać i 15 razy z, z Wisłą Płock to wolę żeby Wisła Płocka awansowała do Ligi Mistrzów zdecydowanie niż drużyna Montpellier to no. be, bez dwóch zdań w międzyczasie zrobili mi dowcip bo przenieśli piłkę ręczną nie wiedzieć czemu kurczę tak z Polsatu jest. do y ciężkie prawa rynku no. zapłacili więcej to Fata maja. fatalnie no bo ja na przykład tego kanału w Warszawie nie posiadam którego? no NC Plus kupiło, tak? No tak, ale pokazują te mecze na NC oczywiście, a, wiecie, a nie teraz na Kanal ta Dżungla plusie. zrobiła się potworna, bo ja mam za to NK i mam kanały wszystkie Plus, bo miałem na początku NK, dołożyli mi kanały, a Polsatu nigdy nie miałem, bo telewizja Orange nie lubi się z Polsatem. no A ja nie mam a ja a ja mam, roz... mam Kanal Plus, a nie mam bo ja, ja wam powiem, ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który pracuje w tym NC Plus. I oni tam zrobili sobie już taki galimatias, bo tam pakietów przeróżnych, w związku z tym połączeniem tych dwóch telewizji, to jest tak, że po prostu Jest ileś tytów, tam pakietów, tak. i jest tak, że siedzą, tam jest cała osobna armia ludzi, która musi wyłączać poszczególne pozycje w programie. Czyli na przykład ktoś ma jak, jakiś Wręcznie. kanał, ktoś ma jakiś kanał na przykład, ale nie wykupił, ale jakby w jego pakiecie, w którym go kupował, na przykład nie było Ligi Mistrzów, powiedzmy. A teraz na tym kanale, który on ma, jest Liga Mistrzów, ale oni uznali, że skoro jej nie kupił, to mu jej nie puszczą, więc siedzi tam sztab ludzi i na przykład ten człowiek ma przez dwie godziny czarno na tym kanale, bo oni mu go wyłączają, bo nie może oglądać Ligi Mistrzów, bo za nie zapłacił. I mają to rozpisane wszystko, wszystkie wydarzenia sportowe, każdą ligę, kto za co zapłacił i komu trzeba w danym momencie wyłączyć, a komu nie. Ha, to ja na przykład właśnie bardzo ciekawe, bo ciekawe jak ze mną będzie, bo jak ja kupowałem to no, nie a mogą ci przez pomyłkę wyłączyć wszystko? Nie, u mnie znowu było nie, tak. Nie ma przez pomyłkę, bo naprawdę tam siedzi ileś tam osób specjalnie po to tylko, żeby ci żeby, wyłączyć kadł. Żeby wyłączać ludziom to, za to, żeby to wszyscy... nie zapłacili. O, co bym mu to wyłączać? Jak mi wyłączą, to ja im oddam to wszystko w ten <śmiewanie> <śmiewanie> oddam, im <to. śmiewanie> oddam im to, albowiem to jest w ogóle niesamowita historia, wyobraźcie sobie, że ja przez ostatnie trzy miesiące wymieniłem te trzy dekodery z wspaniałej telewizji Orange, ponieważ psują się mniej więcej po miesiącu, mm. każdy to musi, ja wam nie, nie mam strategicznie wiem, ja nie, to ty masz Orange, to ciebie nie, ja mówię o abonentach NC no ja wiem, a z tym Orange'em to jest tak, że mi jakoś nie mogą niczego wyłączyć, i ja mam dzięki temu wszystko mam dokładnie wszystko oprócz Polsatu no. A w Polsacie nie ma piłki ręcznej, więc i takiej nie pooglądasz. Ale liga. Czyli jest liga? Liga. No, liga, liga będzie, jest. Liga liga będzie w Polsacie, a Ligi, Mistrzów, a Ligi Mistrzów trzeba będzie na Enkę chodzić. A Kurde, no. naj, najłatwiej zdobyć? Bo to w tych. tych, tych a masz Enkę? Mam oczywiście. No. No nic, będziesz oglądał wiwe w Lidze Mistrzów, jako ty sami będziesz zdawał relacje, bo my nie mamy SMS-owo no. tak. Gol po <gol gol gol golu Gol po golu W piłce ręcznej no, ręczne jest, jest, to to jest dużo, tak. dużo, dużo SMS-ów będziesz no Takich tak, przeszliśmy do dyscyplinnych niż piłka ręczna, to, bo mamy teraz we wrześniu, będzie dużo ciekawych imprez się odbywa Moje urodziny, moje imieniny Europy i siatkówce, i kobiet, i mężczyzn i Eurobasket będzie no i Polacy z Też, Hiszpanami zaczynają no właśnie, ale oglądałem nawet parę meczów Polaków yy, tych takich przy, przygotowawczych i całkiem nieźle to wygląda pierwszy raz odkąd chyba żyję yy, widzę polską reprezentację w koszykówkę grającą no nie, przesadzam, no była ta drużyna Wójcika, Zieliński Wójcik, Bacik yy, tak, tak, tak, Jankowski yy. Jankowski. No to, tak, tak, był, był Jankowski ten co sobie kapitan, palec urwał Kapitan nawet. E, no i teraz naprawdę to fajnie wygląda wygrali właściwie wszystkie mecze te kontrolne poza dziwnym meczem z Ukrainą, w którym prowadzili po trzech kwartach 15 punktami, a przegrali jednym punktem po tym, jakim chłopak rzucił równo z syreną kosza, a później się ciekawo okazało, że sędziowie wieniu go uznali, bo rzucił go już po, po syrenie, więc teoretycznie ten mecz też wygrali. chociaż przegrali. Chociaż przegrali. Ale no, ale, no, także... no i gra, gra pierwszy w historii zawodnik. Znaczy nie w historii, no bo był Wenta, ale Lam, Maciej Lampę jest zawodnikiem Barcelony. I gra w reprezentacji. No i udało się zebrać wreszcie ludzi grających w poważnych klubach, czyli Maciej Lampę nie pokłócił się ani z Gortatem. Znaczy oni tak... Widziałem z nim wywiady, oni tak, wiesz. Się kochają mało. Tak, tak. Ale no, grają no, zawieszają, zawieszają broń na, na czas Eurobasketu. Jak im wyjdzie, jak będą wyniki, to, to się utrzyma. Ale podejrzewam, że dwie jakieś nieudane, dwa nieudane mecze, jakaś porażka i to się może, może niestety rozsypać. Tam jest na no, mocno sytuacja zaogniona. Po prostu obaj chcą być liderami. A co najgorsze, obaj chcą grać na tej samej pozycji. Czyli obaj chcą grać jako centry. Lampę się uparzą też chce być centrem. No, bez sensu e, No i, i w związku z tym tu jest. Bo on, bo, bo, bo on w półdystansie zyskuje. No, bardzo. On, co, on za trzy punkty rzuca. Tak, no że, no że, tak. Że... No. no, ale on uważa, że on, on jest graczem wysokim podkoszowym. Nie no uważasz, że razie... <grym> jest wysoki. Ja, ja też uważam, że jestem wysoki, ale trener reprezentacji polskiej ma nie, na to jest. Nie inne zdanie. Nie grasz na centrze. <grym> nie grał. No tak. No, czy jest ciekaw jestem tego Eurobasketu, bo ta grupa jest trudna. I... ciekaw, no, Ale wiesz, no, jest co, jest paru ludzi jest też, jest, jest ten ignerski. No, e, no jest, to, jest kilku z, młodych tam. Młodiaki, ponitka i tam cała reszta. Jakoś to wygląda naprawdę. To bardzo się tylko zdziwiłem, bo po meczu był wywiad z trenerem Ukrainy i tak patrzę i tak mi skądś ta twarz znajoma wyglądała. I okazało się, że trenerem zespołu Ukrainy jest niejaki Mike Fratello, który w czasach jak jeszcze oglądałem namiętnie NBA, Brał, to tam, tam tre trenował. NBA, mhm. Atlanta Hawks chyba... I teraz jest trenerem prezentacji Ukrainy, bo ściągnął go tam niejaki Ar... Wołkow, on się chyba nazywał, zawodnik, który grał u By, niego, był w NBA, tak. tak, a teraz jest prezesem Ukraińskiej Federacji i zadzwonił do swojego starego trenera, tylko on jest takim trenerem na pół gwizdka, bo on właściwie jest komentatorem tak naprawdę. I przyjeżdżać tam na mecze. Albo tam parę dni przed meczem ich przygotować. I właśnie w wywiadzie narzekał, że no niestety, no niestety nie miał czasu, żeby oglądać ligę ukraińską i nie bardzo tak znał zawodników. Mu, ale wszystkich. To, mu, to mu Wołkow na kartce nazwiska napisał i on ich powołał. No, że Wołkow wie kto jak gra. No. no i z Polską prawie wygrali. No wygrali, ale... Znaczy, wygra... znaczy właściwie wygrali, tak. Znaczy nawet, nawet całkiem wygrali, a nie prawie. A propos aha, imprez, a nie, jeszcze jeden, bo wczoraj byłem z kolei na meczu piłkarskim, wr wrócę do piłki nożnej i tego co się dzieje, byłem meczu Polonii-Warszawa no wyobraźcie sobie, porażka. porażka była, no ale z nic Wisło, dziwnego wiecie, Płock. Wisła, Wisła, druga Wisła-Płock ma na przykład w ataku... Bartłomie jak żelaka. No tak, tak. Bo oni na Polonie postanowili wziąć rezerwy swojej drużyny. Przyjechali, przyjechali. W ogóle to powinien być walkower, no ale bo tam ci się spóźnili 45 minut, bo im się autokar popsuł, więc przyjechali PKS-em. Śmiesznie to wyglądało. Bo przyjechali PKS-em, bo na PKS-ie napisane Płock Warszawa 10 złotych. I staliśmy, piliśmy piwo pod, tym, pod takie, takie, tam dają piwo na Polonii 3,5%, co może, może wypić i, i się nic człowiekowi z tym nie, nie dzieje. Tak patrzę jedzie, PKS podjeżdża pod, pod stadion na konwiktorskiej. Bardzo się zdziwiłem. No ale rzeczywiście wysiedli działacze i patrzę, a tu Grzelak. No. Normalnie zawodnik, co jeszcze nie tak dawno, dopóki się nie połamał, hasał po, po innym o, boisku. Chyba do do no, W reprezentacji miał dwa mecze, do, do chyba stawą, było zegrane. Śmiesznie to wyglądało, że w czwartej linii no Adrian Sikora gra w trzeciej, Bartłomiej Grzelak gra w czwartej. No, rzeczywiście ta Wisła-Płock z tymi piłkarzami, no to mocniejsza była sporo od Polonii. No Polonia to jest jednak, to są chłopaki rocznik 93 plus Jacek Kosmalski, który... Rocznik 73. <laughs> tak, rocznik 7, niemalże. Także, no ale... Fajne, fajne, w ogóle fajne, fajne doświadczenie pod tym względem, że z taką w krążu Romin przyszło 5 tysięcy ludzi na mecz. Teraz otwarta jest tylko jedna trybuna ze względów różnych, między innymi takich, że wynajęcie obu trybun kosztuje za drogo i przy w momencie, kiedy ich, ich się nie zapełni, no to, to, to organizator nie wyjdzie na plus. Nawet gdyby sprzedał 100 ton kiełbasy i miliard hektolitrów piwa pod stadionem. Więc otwarta jest tylko trybuna, trybuna główna. No, ale na tej trybunie głównej i tak na meczu wczorajszym z Wisłą środek tygodnia yy, było 3-3,5 tysiąca ludzi także no też i super doping, świetna zabawa bardzo fajna atmosfera, kupa znajomych Ludzi, których dawno bardzo nie widziałem, bo w ubiegłym sezonie nie bojkotowałem mecze Polonii ze względu na obecność Pana Króla w klubie, czyli tak od ładnych paru lat, niektórych ludzi nie widziałem. Niektórych, których spotkałem wczoraj, to widzieliśmy ostatnio na wyjazdach do Płocka, na, na eliminację Ligi Mistrzów, jak były takie czasy, jak Polonia ogrywała FC Porto w, w Lidze Europejskiej, a później biła się, nie, wcześniej biła się o ten... O, o, ligę, o ligę Mistrzów. Ja, ja, ja pamiętam, byłem na meczu z Panem Kosem chyba. Tak, Warzycha strzelił go razem. Byliśmy. Tak, tak, wszyscy. Jeszcze wieś, byłem na tak. drugim meczu, a już nie pamiętam. Z, z, z chyba. Nie, wtedy wygrany to było z, z Panem oni odpadli, a wcześniej przeszli jakąś Bukaresz. Dynamo, Bukaresz przeszli. Tak, no, no to właśnie, to tak. To, to, to, no to, to, to, to, to Parę os osób, które ostatni raz widziałem wtedy na, tam, na tym meczu, spotkałem wczoraj na meczu z Wisłą Płock. No i... Fajne, jest bardzo fajna atmosfera, jest kupa śmiesznych piłkarzy z drużyn juniorskich, których, których w ogóle nie znam, w związku z tym uczę się od nowa w ogóle tego, co biega po boisku na Polonii. No awans pewnie nie będzie łatwo, bo jest kilka drużyn gdzieś tam z Ciechanowa właśnie, Wisła-Płock, takie całkiem, całkiem przyzwoite, mocne <śmiech> mocne czwartoligowe drużyny, no i tam z 4-5 zespołów będzie się biło awans, no ale... Ale jest jakiś duch w narodzie przynajmniej i te wszystkie konflikty gówniane, że tak się wyrażę, które wypłynęły przy okazji derb, derbów z Legią Warszawa, jakoś poszły w kąt i, i towarzystwo wokół Polonii jest takie bardziej... No to towarzystwo, że tak powiem, nie prawdziwych ma. Polaków no się zmieniło? Nie, nie, nie są, nie byli obecni na wczorajszym meczu, przynajmniej nie było widać żadnej, żadnej ich flagi takiej tam, ani nie było żadnego dopingu narodowego tak zwanego, czyli były sta same stare grupy takie czyli kibicowskie. być może i trzymajmy za to kciuki, poszli kibicować gdzie indziej. Być może. Mam, mam taką... Ja jak, jak oglądam, no tam te, te czasami wywiady, po meczach poleń zastanawiam się, jak nisko da radę zapuścić grzywkę Tender Dziewicki. Bo już ostatnio, jak widziałem wywiadu, to już nie widać było oczu, tak że gdzieś mu się spada, spadała za nos. Więc następnym razem wyjdzie jak ten: jak czubaka trochę. Tak jest. No, trener Dziewicki, trener Dziewicki myślę, że jeszcze jakby wszedł na boisko, to jeszcze, jeszcze by w czwartej lidze spokojnie dał radę. Podobnie jak, jak trener Go, no Gołaszewski to może już nie, bo on rzeczywiście no jego jest. syn grał we wczorajszym meczu na przykład. Także to też, to też dużo mówi o wieku Igora Gołaszewskiego. No ale spokojnie myślę, że Marcin żewłakow który zresztą był obecny na pierwszym meczu w krą Żuromin, to Marcin żewłakow to spokojnie dałby radę w ataku Polonii jeszcze, jeszcze pohasać. Ale chyba już mu się nie chce grać w piłkę. No, w granicy w jednej drużynie są znane. Nawet w Polonii Warszawa. Stanisław Terlecki z synem wystąpili w jeśli dobrze pamiętam, to piłkarz Gudjonsen z tego czasu Barcelona, a teraz tak. jak widzieliśmy w Cebrisz też z ojcem. W reprezentacji Islandii nawet w jednym tak. meczu zagrali. zagrali tak. nawet, nie wiem, czy oni się zmienili, czy zagrali On razem? Chyba czy, zagrali. Czy była jakaś sposób. zmiana po prostu, że schodził ojciec, wchodził syn. No i teraz wcale nie jest tak daleko, jak, jak Gudjonsen pogra jeszcze, jeszcze chwilę, to zaraz jego, jego syn grający w Barcelonie też będzie <grystanie> mógł gdzieś go zmienić brakuje ze dwa lata. No, jakby jeszcze Gudjonsen dwa lata pograł, to był pierwszy taki no wypadek. Co może pograć, że... stary... taki stary nie jest nie przecież. Jest, nie jest. No, to, ale to może być pierwszy taki wypadek, że, że trzy pokolenia piłkarzy, znaczy na jednym boisku się nie spotkają, no, bo dziadek Gudjonsen już, już nie gra w piłkę, ale, ale, taka sztafeta, ale taka sztafeta pokoleniowa, bo ten młody Gudjonsen całkiem niezłym piłkarzem jest. Poza tym nie można się pomylić co do tego, co do kraju pochodzenia, jak się, jak się ogląda drużyny, drużyny rezerw Barcelony się oglądało, to było od razu wiadomo, czyimi jest synem ten, ten człowiek o kompletnie białych włosach. Mój <głosy> <głosy> drogą, przy okazji też gdzieś wyczytałem, że rodzina Gudjonsenów jest takim tym... Yy, yy, oni są, no... No nieważne, chciałem jakiegoś słowa użyć, ale może przejdę do opisu. Jako jedna z niewielu rodzin na Islandii uważa, znaczy używa nazwiska jako nazwiska. nazwiska że to nazwisko znaczy, przechodzi, z, przechodzi z ojca nazwiska. na syna. tak? Mm -hmm. Że ojciec Gudjonsen był Gudjonsen i syn Gudjonsen też jest Gudjonsen. Bo no. cała reszta Islandczyków ma to nadal w nosie i oni są e, no, synami, syn, swoich, syn, z, ta, synami o, swoich ojców. ojców czyli czyli ten tam. byłby Ejdur-senem. Tak, Ejdur Senem byłby. <głosy> młody Good Johnson. A jak młody Good Johnson ma na imię? Nie wiem. Nie wiadomo. No Nie pamiętam teraz. Ale to ciekawe, nasz kolega, a czasem współredaktor podcastu Marcin Mroziński, z tego co pamiętam, to oprowadzając jakąś grupę, będąc pilotem wycieczki zagranicznej na wulkanach w Islandii, spotkał matkę Gudjonsena. <laughs> Bo był w, był w koszulce, żeby zdaje się, Barcelony, czy miał coś dla sobie i ona powiedziała, że to bardzo dobry klub i że jej syn tam gra. <laughs> Także, ale jak wiadomo, ludzie na Islandii zdają się wszyscy i tam kogoś spotkać nie jest trudno, no biorąc pod uwagę, że jest ich mniej niż obywateli w Kielcach. To ja za to słyszałem bo to ja przy okazji też widziałem wypowiedzi jakiegoś Islandczyka, który w ogóle bardzo był zły że, że, że ludzie bo, bo oni nie traktują tego drugiego swojego członeku nazwiską, to nie jest nazwiską, po prostu tak jakbyś ty miał Michał, syn Krzysztofa no to syn Krzysztofa no tak. nie byłby twoim nazwiskiem tylko byłoby jakoś tam określeniem no tak. i są bardzo źli i poza tym są ciekawe historie, jak na przykład oni jadą na jakąś wycieczkę zagraniczną, rodzina islandzka, mama, tata, córka i syn, I i meldują mel miały... się w hotelu i każdy ma inne nazwisko i podobno, które nie jest nazwiskiem. nie jest nazwiskiem, no ale przedstawiałem się, wpisują się tam i potem mają recepcjonistki, recepcjoniści są z bardzo skołowani. Jak to. Przyjeżdża rodzina no, i przyjeżdża swoją inaczej. Jak byłem w szkole podstawowej i pierwszy raz wziąłem rzeczone echo dnia, bodajże albo słowo ludu, bo chciałem sprawdzić, I jaki był skład był reprezentacji Islandii, tak? Kobiet. Kobiet. I tak. wszystkie, mówię, mówię, o co chodzi? Dlaczego tam grają same siostry? Nie? Bo zobaczyłem <laughs> tylko na końcówki nazwisk, że wszystkie są dotir. I mówię, kurde, no sam, je, samo rodzeństwo. Mówię, jak oni to Zrobili, nie? No ale dopiero potem mi to ojciec wyjaśnił, że, że to nie tak działa, że. A, a może nawet i tak, bo to cholera wie, jakich jest w sumie 110 tysięcy w, na tej wyspie. To wszyscy są no, trochę rodziną. Bo oni książki telefoniczne na przykład mają alfabetycznie po imionach poukładane. A, a nie, po, no nie po nazwiskach, bo nie mają nazwisk. Nasz no, kolega tam grał. W, w Piłkę ręczną Filip Liszczyk grał na Islandii. Zresztą również współredaktor. Spół współredaktor spół tak. grał, grał na Islandii. A propos, a propos jeszcze dziwnych imion i nazwisk, którym się tak teraz przypomniało, bo gdzieś widziałem walkę e, bokserską e, przez chwilę i tam nie walczył żeby <laughs> przez... <grym grym> był szybki dokułem na, na, na ringu. Nie, no bo ta walka była nudna dosyć, tam nic się nie działo, więc zarzuciłem <grym oglądanie <grym dalej. Walczył. Walka, w której nie padł ten cios. <laughs> Zer, zero, zero. Zer, Zer, zera zera, zera. Próbowali unikać walki obaj. Gdzie chodzi o to, że walczył Artur Abraham, taki tam mm -hmm. nie, nie, Niemiec-Gruzin, mm -hmm. ale jego przeciwnik miał na imię, on był chyba z Namibii, miał na imię Will We, we'll Force. <laughs> Takiego <laughs> I to chyba założył jego fanklub. Will Be Force, <laughs> Will <Be> Force, <laughs> Shihepo się nazywał. <grystanie> Bardzo ładny no Szczególnie tak. jak na boksera. No tak, to Ale przegrał. No, will, will, will, will not be force. <grystanie> to można by tak mieć na imię Force Let Force let, be let with you. <grystanie> Podrażem, że może taki był zamiar, ale to wiesz, tam w Namibii tak jak... Mogli nie widzieć tego w oryginale. Tak jak no, piosenki była Marleya, trochę takiej po angielsku, ale tak nie Nie zawsze. Miejscowy urzędnik może nie znał angielskiego. Który no wiesz, to mój ojciec nie... dlatego na drugie ma Ludomir, bo mój dziadek był tak podekscydowany faktem, że idzie zarejestrować syna do urzędu stanu cywilnego, że zapomniał imiona po drodze i pamiętał, że coś z Mir. Miał być Sławomir, dał mu Ludomir. Dobrze, że nie na pierwsze, bo do, do tej pory umierał ze śmiechu. Mówiąc do, do ojca tato, tato Ludomirze. To jest to, co ja gdzieś, gdzieś czytałem o rodzinie, gdzie ojciec też właśnie z podobnych przyczyn, a właściwie z przyczyn takich, że z radości po urodzeniu syna przyjmował No to nie, różne, mój dziadek nie przyjmował, ale po prostu zapomniał. Nie, tam I, miał, i w efekcie miał trzech synów, każdy miał na imię tak samo. No ale... Tak samo jak ojciec zresztą, bo w, w, w, w tym swoim nie mógł pamiętam. przypomnieć, to było własne imię. Mój ojciec wymyślił, że mój brat się będzie nazywał Belzebub, <laughs> ale cała rodzina przez dwa tygodnie mu to wybijała z głowy. On będzie to jest poważne, biblijne imię i on idzie zarejestrować dziecko. No. Jan długoż miał 11 braci, wszyscy mieli na imię Jan. No. Matka nie musiała ich dwa razy na obiad wołać. Widocznie to... <śmusz> ojciec też musiał ten przejmować przed zapisywaniem. Chociaż wtedy to w ogóle było dziwnie. Bo... No Był ojciec pisać może nie umie. jeden. Z, jeden z moich... Słusznie, bo woda, można no. się było zarazić jakąś chorobą. No tak. Bo jeden z moich pradziadków. Albo wino. Leko jeden z moich podziadków jako datę urodzenia ma wpisany 1 stycznia, ale to tylko dlatego, że całej wsi tak pisali, bo dokumenty gdzieś zginęły i potem... To ciekawe. Każdy to... tylko mówił mniej więcej, w którym roku się urodził i tak mniej więcej wpisali wszystkim to 1 może, stycznia. To, to może mój ojciec jest w tej samej wsi, co twój dziadek, bo no, też jest 1 no, no. stycznia. I do tego też chyba mu wyrównali datę, bo jest 1950 ale... A no, to pojeżdżali na równo. No, to... z... A do tego ma do, na drugie. Dobrze, żeby tak dorówna mu 1900 <grymne> <grymne> Co, że urodził w 47 na przykład? No ja tam jeszcze. z 1 stycznia 1900 roku. <grymne> no, ale się dobrze trzyma. No. Nie, nie wiem, co na to ZUS, bo emerytury mój nie płacą nadal. No dobrze, to jak już tak teraz myślę, że na koniec już tak się A Nie, bo nie, nie, znaczy, na nie końcu, wiem, by... czy koniec, bo niestety redaktor. <grym> się kończą, redaktor Ernest. Postanowił nas na minę. Drodzy słuchacze, gdyby nasz podcast skończył się gwałtownie, to znaczy, że ze prądu nie straciłem. To znaczy, zemsta redaktora tak. Gawła. Że nie, by... nie mógł tu przyjść nagrywać, to specjalnie dał no, nam. Ale jakby był, to myślę, że A byłoby mamy lepiej. pytanie lepiej. Mamy pytanie z, o wycofundowanie. Zużyte baterie. Byłoby tak samo nie, były nowiutkie bakterie, tylko nagrywamy na przenośny rejestrator Edirol, poważny, profesjonalny, filmowy rejestrator. Tylko okazuje się, że, no, że baterie, baterie cztery baterie w nim starczają mniej więcej na godzinę. no Może troszkę więcej. A, tak. mamy, a mamy cztery baterie? Otóż nie. Mam, ale mam pytanie od słuchacza, który zapytał się nas w komentarzach, zdaje się pod facebookowym jakimś wpisem. Jak to jest, że niektóre kluby w Polsce mają kontrakty na koszulki z danym producentem, typu Adidas, a niektóre nie mają. I skąd to się no, bierze? Myślę, że to jest tak, że kontrakty na koszulki mają te, które mają z, z Adidasem. Ale też nie wszystkie. Też nie wszystkie. Nie wszystkie. Niektóre sobie to znaczy, kupują po prostu. Znaczy, no to jest tak, że no wiadomo, że takie kluby jak Wisła, Lech, Śląsk, Legia są ubierane przez swoich tam sponsorów technicznych no bo to są klub no Lechia Gdańsk też, też ma od Adidasa stroje Korona Kielce też ma ale z tego Śląsk ma kontrakt z Puma. tak a z tego co wiem to Korona zdaje się już też nie będzie chciała mieć dłużej kontraktu z Adidasem bo tam zdaje się że Adidas się u nich słabo akurat wywiązuje i trwa flirt z Humelem tak, grali już w Humelu i okazuje się, że Humel im się dużo lepiej sprawdzał niż, niż w tym momencie Adidas. No, ale to jest taki klub dla Adidasa też mniej istotny na rynku ta no, no, ale mają z nimi umowę. Ale już na przykład pod Beskidzie Bielsko-Biała stroje sobie kupuje u dealera strojów. Który na przykład, których dilera strojów... Który stoi pod, pod no nie, Który, na przykład, taki, który na przykład w rozliczeniu się reklamuje na kupuje stadionie. Kupuje sobie stroje od dealera strojów. I, a firmy związane z Nike też... Czyli, czyli, znaczy kluby, czyli Pogoń Szczecin i Zagłębie Lubin, kupują sobie, znaczy po, po, wiadomo, po innej cenie. Od, od dealera, od dealera, firmy, czyli. Zresztą od w pogoni, to tam przecież był Dym z tego powodu. No bo, drugi, bo... Kibice, się, kibice się, zburzyli, bo nie, nie Nike jako taki. Nie standard produkuje standardowy... specjalnie strojów dla nie, dla, nie dla pogoni. Produkuje, z nie produkuje bordowych strojów. W ogóle nie mają takiego kolorów w ofercie w tym momencie. Więc tak. kupili sobie jakieś inne. No, granatowe. się, drugi tylko, zestaw. Najgorsze, tylko że kupili granatowe, z białymi rękawkami. Tak. No i to się kibicom nie spodobało, że wyglądają jak Lech Poznań i w ogóle takich strojów to, to kibice nie chcą. No ale to, to jest tak, że no, mogą nie chcieć, no ale po prostu to jest taka sytuacja, że w tym momencie ci, taka, którzy... Taka sytuacja. taka sytuacja, że ci, którzy y, zarządzają w klubie, po prostu muszą wziąć katalog Nike i wybrać to, co jest w katalogu. No tak. A nie zamówią dla Pogoni Szczecin w tym momencie specjalnych strojów pierwszego, no. drugiego i trzeciego zestawu, tak jak to robią firmy związa kluby związane z, z firmą ja myślę, Nike. Może może gdzieś ma trochę tych boardowych. Bo Barce Barcelona. Może. Przez... Ale Arsenal jeden sezon grał kiedyś taki. A, to Bordowe, tak. Mówisz o tych. Manchester no. City też miał takie przez chwilę Bordowe, w Umbro jeszcze. Ale no, Arsenal to był ich pierwszy strój wtedy tak. przez cały sezon. Tak, tak. To był... wtedy co grali finał z Barceloną chyba? Tak, w 2006 roku. To były Bordowe stroje rzeczywiście. Takie, takie ciemne. No Takie pogoń Szczecin właśnie. Po, pogoń Szczecin, A jak znaleźliśmy się znowu w Anglii, w Hiszpanii, to proponuję, żebyśmy opowiedzieli o psuciu piłki nożnej, czyli o transferze Gereta Beyla no ja tego transfer... jeszcze nie ma. znaczy nie ma, nie, ale... nie ma, ale, no, ale znaczy, jeszcze go nie ma. Znaczy, to to jest bo, tak, bo jeszcze że... są dwa dni. Bo no, to jeszcze. jest tak, że Mr. Levi, czyli człowiek, który i nie Stanisław, <laughs> człowiek, tak, człowiek, który jak napisał jeden z naszych słuchaczy, dałby radę wynegocjować pokój na Bliskim Wschodzie. <laughs> Bo jeżeli można sprzedać takie drewno za takie pieniądze, to już wszystko się da wyda Radę wynegocjować. czy znaczy drewno. Nie, to jest bardzo dobry piłkarz, tylko że no jeżeli on kosztuje, to jak pieniądze, powiedział nie za takie pieniądze. Jak powiedział no. Christo Stoiczko, no, znaczy, słusznie to są z kosmosu. Tak. Christo Stoiczko powiedział, że jeżeli Bel kosztuje 100 milionów, to znaczy, że jestem bezcenny. <laughs> I to jest coś w tym jest, bo również jakaś, daje się, serbska gazeta, czy, czy, czy chyba serbska, wyceniła w związku z tym najlepszych piłkarzy w historii lepszą jedenastkę i wyszło, że za Pelego trzeba by zapłacić na bieżące, na współczesne pieniądze. 300 milionów <grym> za Krojfa, 300 za Maradone 300 za Messiego. Messiego wycenili tylko na 250, nie wiem czemu. No ale tak wychodziło, że tam za, za Mura... To dziwne, bo jako jeden z nich mógłby jeszcze zagrać. <grym> Kupowanie teraz Pelego za 300 milionów. Albo Garinczy. <grym> Trochę słabo wyjść. <grym> no tak, szczególnie, że tam na bramce też były chyba Lef Jaszyn za 200 no milionów. Tak, też <grym> słabo, słabo, się sprawdzi. No ale co do takich sytuacji Sytuacji dochodzi. No i w tym momencie Gareth Bale nie, nie mieściłby się w pierwszej nawet chyba y, 30 naj, najdroższych piłkarzy y, świata. Mimo wszystko takim, takim zdaje się zaraz zostanie. Dodatkowo okazuje się, że w Realu Madryt wszyscy mają z tym problem. To znaczy tak, problem ma Ozil bo klub mu na siłę trochę szuka miejsca winnych. Próbuje go sprzedać. Problem ma Di Maria, który jest regularnie wypychany w tym momencie z klubu. Problem ma Cristiano Ronaldo, dlatego, że rozsypie im się trochę siatka płacowa i to status gwiazdy, tak? Bo lokomotywą... No, ale na boisku też im się rozsypie. Na, no też im się na boisku, szczególnie, że po pierwsze, raz, żeby bie... mimo tego, że to nie jest niby ta sama pozycja, ale tak naprawdę jak się spojrzy na taki wykres w, Kastrol, w Kastrolu, który jest robiony tam, te sektory boiska, w których zawodnicy się poruszają, to okazuje się, że że to są zawodnicy, którzy poruszają się w 95% po tych samych miejscach na, na placu. Dodatkowo obydwaj są pierwsi do wykonywania rzutów wolnych. Także ta hierarchia trochę im się zaczyna sypać. Do tego ten Gareth Bale ma zarabiać też podobne pieniądze jak Cristiano Ronaldo. Prowizja. No może nie jest to 17 milionów pieniędzy, które zniknęły tak jak zniknęły z transferu e, z transferu Neymara w Barcelonie, bo nie wiadomo co się z nimi stało. Tutaj też prowizja jest 12 milionów. Z kolei bierze agencja pośrednicząca a zawodnik jeszcze będzie miał dodatkowy bonus oprócz tego, co będzie dostawał, a pensję będzie dostawał niemałą, bo to ma być podstawa około 12 milionów euro, to oprócz tego będzie dostawał bonus ze sprzedanych koszulek. Oni liczą na to, że te one się będą sprzedawały tak samo jak koszulki Neymara, ale nie wydaje mi się, żeby Gareth Bale to była postać tak medialna, że co, co, co ciekawe, kibice biceralu Madryt piszą, że już im się zwraca, mimo tego, że jeszcze nie podpisali z nim kontraktu. <śmiech> <śmiech> to, to jest najlepsze. No ale no, no, także ja, ja w ogóle uważam, że to jest transfer zbędny, że w realu nie jest potrzebny taki piłkarz po prostu. Bo Real ma całkiem mocną kadrę, całkiem to jest w tym Mocnieniu momencie wygląda. Kupowanie Bejla za jakieś normalne pieniądze, jako dopełnienie składu w porządku. Typu 40 milionów. Ale tak? kupowanie go, nie, to, to, to, to jest jakiś kosmos. No to po prostu. Wiem, no Ale tutaj, ty... bo nawet nie trzeba szukać wiesz tam Pelego czy, czy grzebać w historii no wystarczy ciąć obecnych piłkarzy bo Realu, później, nawet. Że Realu tak, tak dokładnie, albo no w ogóle gra, grających w Europie i, i znajdzie się nie wiem, no ze dwudziestu lepszych podejrzewam niż Bale E, tak, tak na moje oko. No, poza tym no, jest duża, duża zagadka zawodnik, który nigdy nie grał w innej lidze niż angielska. Nie, to nie jest tak, że bierzesz on, on sobie... On nawet sobie... lidze mistrzów tak za, za dużo nie pograł przecież. Znaczy on w ogóle... Ja, w ogóle. On on jest, on... Ty, mówią o nim, że on jest taki homeboy, to znaczy, że taki spokojny chłopak, który tam lubił siedzieć, żeby miał blisko do domu, że generalnie nigdzie się nie ruszał. nie ma żadnego, nigdzie nie był i nie wiadomo, jak on się zachowa, nagle znalazł znalaz znalaz znalaz się gdzieś w Hiszpanii. No nie, to, to raz, a dwa, jak on, się, jak on będzie wyglądał na tle, na tle drużyn i, i ligi, która gra w zupełnie innym stylu, gdzie nie będzie miał tyle miejsca, co ma w Anglii, gdzie momentami, tam, jak się rzuci piłkę za linię obrony, to jest y, y, 10-15 metrów y, na dobieg, można sobie wykorzystując szybkość dojść. To nie jest zawodnik, który ma taką technikę jak Cristiano Ronaldo, że potrafi minąć dwóch, trzech ludzi yy, po prostu driblingiem, bo Cristiano ma dribling. Yy, Gareth Bale to jest raczej zawodnik, który yy, ma inne tak? On jest właśnie szybki, silny, yy, ma bardzo, bardzo fajne uderzenie z dystansu, no, ale takich zawodników to moim zdaniem Real akurat średnio potrzebuje. tak? Yy, inna sprawa, że do kontry... Kolejny świetny piłkarz do kontry. Tak? Czyli Real rzeczywiście mocny będzie w tym, w tym elemencie A gry. Nie no. chcę kupić w Realu tak naprawdę? To jest, no, jest bardzo trenera, dobre pytanie. Czy, czy prezespa, moim, czy... zdaniem, moim zdaniem to jest autorski projekt Florentino Pereza. Tak jak on miał tych autorskich projektów kilka wcześniej. Czyli Reasumując, to mnie się wydaje, że temu Realowi ten Bale jest temu tak Realu. Temu Realu jest tak potrzebny jak kotu dzwonek przysłowiowy. Też mam takie wrażenie, a jeszcze to jest kolejny krok w psuciu piłki nożnej, generalnie rzecz biorąc. Te sumy, które są wydawane, stają się tak absurdalne. No absurdalny już był transfer Neymara i kwota za jaką się kupuje zawodnika, który ma rok do końca kontraktu. Rok do końca kontraktu, zawodnik za 57 milionów, tak? To jakby miał trzy lata, ja to, wrażenie, to też by kosztował ponad kilka. Ja mam 100, wrażenie, tak? że tego typu transfery służą tylko jednemu, poza jakby budowaniem jakiejś bańki mydlanej, medialnej. Im droższy piłkarz, tym lepiej tak. się sprzeda, tak? No ale no, to, to już są takie sumy, że oni się nawet nie mają szansy sprzedać, no bo czy ten Bale no, się zwróci kiedykolwiek. Bale może. Bail, bail, no, wiesz, real, real, ma, real ma jeden podstawowy problem. braku im jest lokomotywy medialnej. Bo Kaka przestał sprzedawać Kako koszulki. Miały być Kako koszulki, miał się sprzedawać jak świeże bułeczki, tylko że Kaka nigdy w realu w piłkę dobrze nie grał. Zagrał tam może dwa albo trzy dobre mecze tak naprawdę. I, no i tam przez jakiś czas te koszulki na początku sprzedawał, a potem się okazało, że koszulki sprzedaje Cristiano Ronaldo. Ale z Cristiano Ronaldo jest taki problem, że jest to główna twarz konkurenta Adidasa, czyli firmy Nike, a przy okazji sprzedając koszulki Cristiano Ronaldo, chcąc nie chcąc, sprzedaje się również wizerunek czołowej gwiazdy konkurencji. No i Ale to mówisz no. teraz o Adidasie? Mówię o, Ad Adida Mówię o Adidasie i o Realu Madrid. Potrzebowali jakiegoś spektakularnego też oni, jako klub związany z Adidasem, główny klub Adidasa na świecie, zawodnika Adidasa. Głównym zawodnikiem Adidasa na świecie jest Leo Messi. Messi go sobie nie kupił. To jest analogiczna sytuacja w drugą stronę. Tak. Tak, no tak, no tak się złożyło, no bo, bo firma Nike miała kiedyś Leo Messiego, ale postanowili go wypuścić, bo go nie docenili. I puścili go do Adidasa. I plują sobie w brodę do dziś, bo mieliby Messiego i Cristiano Ronaldo, gdyby nie to, że w pewnym momencie po prostu. Stwierdzić, że nie zapłacą panu Jorge Messiemu takich pieniędzy, jakie pan Jorge Messi chciał, Bo jak się popatrzy, jak Messi debiutował w Barcelonie, to grał po prostu w, w butach firmy Nike jeszcze wtedy. Teraz takich zdjęć już jest niewiele. To jest jakaś głęboka przeszłość. Natomiast Gareth Bale jest rzeczywiście twarzą w Adidasie, taką czo czołową twarzą projektu. Brzydką bardzo, odstępującymi uszami, generalnie mówiącą z dziwnym akcentem, którego nikt na świecie nie rozumie. Mało, medialno, no tak, mało medialną to, postacią, nie, nie ale wydaje, postacią związaną z Adidasem. Tylko wydaje, że Bates był taką postacią Adidasa, ale trochę taką kreowaną na takiego właśnie e, jednego z was, tak? Kibicom był przedstawiany do tej pory. Tak, a teraz jako człowiek, robi się z niego A teraz jak gwiazdą. się zrobi z, z niego człowieka, którego się kupuje za 100 milionów, to, no to trochę Praci... będzie ciężko go dalej przedstawiać. Jest mało jako, Tak, tak. No nie wiem, strzał w kolana znaczy... mam wrażenie z każdej strony, znaczy w dwa kolana i jeszcze... w, I w głowę. No, no trochę tak, znaczy, no, no, nie albo, albo co najmniej w dwie dłonie jeszcze. No, nie bo bo to, jest, to jest spora zagadka i o ile można sobie pozwolić na zagadki w piłka, w świecie futbolu za 20 milionów, no 30 milionów, bo nie wiemy jak, stać nas, ale nie wiemy, uda się, się nie uda, tak? Taki nie wiem, Berbatow, tak? Przychodzi gdzieś, nie wiadomo, będzie grał, nie będzie, tak? No. 15-20 milionów. No dobra. No, Za... Zresztą nie, kupuje się go z Ligi Angielskiej do Angielskiej. Do Angielskiej, tak. tak, tak no. już coś jednak wiadomo. No, mniej więcej. No, I wiadomo, że, że gdzie by nie poszedł, to te kilkanaście goli w sezonie strzeli, czyli de facto pewnie się zwróci. No ale nie chciałbym tu takimi wytartymi sloganami pod tytułem żaden Brytyjczyk nigdy dobrze nie grał na Wyspach. bo Czy w Hiszpanii. Znaczy, na, na Wyspach no, Paro no, graf... no, no, grał. No, w, w Hiszpanii, <laughs> tak. Ale rzeczywiście no tak to jest, że... Owen, który grał w miarę przyzwoicie, tam coś tam strzelał. No Beckham grał nieźle. McManaman miał dobry sezon, tak. No, ale generalnie to jest bieda, jak się popatrzy na historię tych Anglików, Szkotów i Walijczyków. Kilku w Hiszpanii tak, no, było. Nawet rzeczywiście... taki Lineker tam się nie bardzo no, odnalazł. Też nie bardzo się odnalazł. Tak. Odalazł, tak. No, w ogóle. Co ciekawe Barcelona to jest taki klub, w którym najwięcej w ogóle ze wszystkich obcokrajowców było Anglików. Bo to oni ten klub razem ze Szwajcarem jednym założyli. I generalnie daleko za nimi dopiero jest tam kilkudziesięciu Anglików w historii Barcelony, a dopiero za nimi są Brazylijczycy i Holendrzy. No tak, ale to czasy dosyć no. odległe ci Anglicy. No tak, tak. No, ale, a, w, a współcześnie no, to był jeden wali, w, Walijczyk, tak? Mark Hughes który grał w Barcelonie i był Gary Lineker. I Barcelona po Markiusie już sobie piłkarzy z wysp nie kupowała. No jak przypomnimy sobie takie eksperymenty brytyjskie w, w, w, w Realu Madryk jak, jak Woodgate na przykład, no to już w ogóle się tylko za głowę można złapać. No, ale oni wtedy mieli w ogóle dziwne pomysły, bo oni sobie Wesena też wtedy kupili. Ja nie wiem czemu, nie, nie, ja wiem, że to zupełnie nie, nie ta bajka, ale jak właśnie tego, jak słyszałem o tym Bale'u, to mi się Gravesen przypomniał. Ja wiem, że to nie, nie, nie ta klasa w ogóle, nie, nie ta pozycja i nie, nie te buty, no ale jakoś tak ten Bale mi tam pasuje, tak jak ten Gravesen tam więcej. A jak, jak kotu dzwonek. Mimo, że Bale piłkarzem od grawesena, to jest lepszym tak 20 razy gdzieś. No Nie, no to jest świetny piłkarz, no tylko, że tylko właśnie, no. Benajun też jest świetny na wyspach. I co? No, nie wiadomo, jakby się sprawdził gdzie indziej. No. Nie wiem, ja, dla mnie to jest niespodzianka za 100 milionów. E... Znaczy, to się raczej nie może udać, no, bo tutaj nic nie wskazuje na to, żeby to się mogło udać. Nie, do tej to pory jest... te takie wielkie taki ruch transfery... Mar marketingowy bez żadnego, yy, bez żadnego przełożenia i myślę, że tam mało kto myślał o tym, jak to na boisku będzie wyglądało. Jest... Znaczy, nie, ale jak popatrzymy na te transfery wielkie do tej pory, gdzie dawano naprawdę te pieniądze, o których już się można było za, za głowę złapać, to jak zawsze to byli piłkarze to no, nie wiem, z jakimiś osiągnięciami. No, jacyś... Goście, którzy mieli już już złotą piłkę, tak? mieli złotą piłkę albo w tym sezonie, w którym przechodzili do Realu, właśnie no, no, po nią byli... sięgali, tak? Czyli a, mówię a tutaj... o Luisie Figo, no, tutaj... o Cristiano Ronaldo, tak. o... Ale trzeba o powiedzieć, Zidanie, że na przykład o... transfer Barcelony czy Neymar nie jest dużo mniej ryzykownym transferem. Znaczy on finansowo w ogóle nie jest ryzykowny, bo już się zwrócił, tak? Był Natomiast... Bardziej sportowo, sporto... o... sportowo, ponieważ odszedł Tiago Alcantara, to zrobiło się miejsce na to, żeby, żeby, iniesta grał na dwóch na innej pozycji, czyli de facto na pozycji na przykład Szawiego, który no jest kompletnie bez formy na przykład w tej chwili taki e, i w momencie, kiedy Iniesta już nie będzie grał wyżej na ustawiony na, na lewej stronie, no to robi się tam miejsce normalnie dla Neymara, bo w tym momencie Neymar i Iniesta to są też ludzie, tak jak Beli Cristiano e, poruszający się w tych samych regionach e, boiska, tak? do, tego, do tego Neymar to jest też człowiek no, wie, wiemy jak wygląda fizycznie, ale z drugiej strony no to kawał kota jest. No jest to jak on się złożył do tego strzału głową yy, z Atletico grając, no to no wielu piłkarzy w ogóle by tam nie próbowało, albo wymuszałoby rzut karny, albo kombinowałoby nie wiadomo co, on po prostu wyskoczył no, widać jaką, jaką on ma szybką nogę, jaką on ma zdolność poruszania się po boisku, jaki ma dribbling. Tak? To jest człowiek, który jak się trochę ogra w tej Hiszpanii, to on, ma, to on technicznie jest tak mocny, że on sobie poradzi w wielu sytuacjach będzie, będzie, będzie radość z patrzenia na jego indywidualny dribbling, tak jak Ronaldinho przychodziło się tylko po to, żeby jego zobaczyć. A propos, zęby sobie wyprostował. No, a poza tym to też chyba jest trochę kasus, tak jak mówisz, sponsora, który chce mieć w klubie jednym ze swoich flagowych, jeżeli nie flagowym, no tak. człowieka, który też jest u nich, tak? No a do, tego, a do tego człowiek, który go sprowadzał i też był to jego pomysł, czyli Rossell, był, pracował dla, te, dla tej firmy, tak? Także doskonale wie. No a poza tym, no, dla mnie to jest jasne, tak? Jeżeli prezes klubu ma takie parcie, żeby sprowadzić zawodnika w takich okolicznościach i giną pieniądze, no to ja, poczekam tylko, to ja poczekam tylko chętnie do roku 2016, aż się zmieni zarząd w Barcelonie i w momencie, co się stanie w momencie, kiedy kolejny zarząd zabierze się za księgi tego zarządu, który tutaj i zaczną zaglądać w papiery, tak jak Rossell zagląda w porcie. Co zrobi po kolejny zarząd Barcelony z tym, co się dzieje obecnie u Rossella? Bo to, to będą naprawdę jaja będą. To, to... A do tego, to nie wiem, czy wiecie, no ale to... Okazało się, że to, że weszło Katar, najpierw Foundation, teraz Qatar Airways na. Bo wiadomo, że to jest takie zmiękczanie czegoś, co. Chcą tak, powiedzieć. tak, no zmiękczanie zmiękczaniem, ale nagle się okazało, że ta umowa sponsorska na te koszulki nie obejmuje tylko koszulek, tylko nagle się okazało, że stadion będzie obrędowany Qatar Airways, mhm. będą krzesełka na, na jednej z trybun, będą układały się w napis Qatar Airways i Qatar Airways dostanie swój dział w, w Muzeum Barcelony. Nagle ni stąd ni zowąd. Jest klub, który ma 114 lat. Jeszcze do niedawna szczycił się tym, że nie ma reklam na koszulkach i nagle ni stąd ni zowąd oddaje część muzeum w firmie, z którą pracuje od roku. Gdzie 114 lat historii klubu, gdzie Qatar Airways będąc obecnym na koszulkach Barcelony zdobył jeden marny super puchar Europy superpuchar Hiszpanii i jedno superpuchar Europy to jutro, to jutro. superpuchar Hiszpanii po dwóch remisach z Atlético Madryt i to jest ich miejsce w muzeum na Camp Nou, także trochę, trochę to wszystko kibicom takie się mocno, mocno podejrza a do tego umowa z Qatar Airways gwarantuje raptem sześć lotów samolotami Qatar Airways to nie jest tak, że Qatar Airways Ale komu Drużynie Barcelony. Drużyna Barcelony w ramach umowy z Qatar Airways przeleci się sześć razy ich samolotem podstawionym przez, przez Qatar Airways i koniec. Ta, takie, takiego to przewoźnika sobie wykupili za 30, znaczy w umowie sponsorskiej. Do tej pory to no, no tak, nie, no, nawet nie zaraz. będą mieli samolotu do swojej dyspozycji. tak Ale oni poza tym jakieś pieniądze płacą. No 30 milionów, no ale pieniądze, wiesz. 30 tam milionów za sezon tak? czy tam za obecność na koszulkach, ale okazuje się nagle, że obecność na koszulkach, to nie jest tylko obecność na koszulkach, tylko nagle pół klubu. Y Przypominam, o, o przewoźników była jakaś taka historia z autokarem, który polską reprezentację woził. No, wy, wynajmowanym. Tak, tak, dosyć podobna. Tak, wydźwięku. wynajmowanym. I, i nowy, nowy zarząd PZPN-u, autokar sobie jednak wolał kupić swój. Po prostu. Znaczy nie, nawet nie, nie kupić. Nie, nie kupił, nie nie poszedł, kupić to... poszedł ten y, niejaki Maciej Sawicki do firmy za Mercedes, płacić, tak? tak? I powiedziałeś, że jak chcą włożyć reprezentację, to muszą za to zapłacić. No, no i zapłacili. No I tak powinno być. I tutaj też Qatar Airways powinno, generalnie jak chce, żeby drużyna miała na koszulkach ich napis, to powinni ich wozić zawsze wszędzie i wtedy, kiedy im się podoba i dokąd im się podoba, a nie sześć razy. Sześć razy w roku przelecicie się naszymi liniami. Drugą klasą. <grym> na stojąco. Max, max 200 kilometrów. <grym> bagaż do 10 kilogramów. A za drinki płacicie sobie <grym> Piłek nie bierzemy i sprzętu sportowego bo są, bo są za ciężkie. No i to, to tak reklamę zrobili piękną, nie wiem czy widzieliście bardzo wiem, bardzo fajna reklama. Jest, najlepszy jest rola Pujora. Bo idealnie oddaje charakter zawodnika i w ogóle jest tak, jest świetnie. reklama, super. No, ale no, oprócz tego, że jest super reklama, to wszystko co stoi za tą reklamą mi się ani trochę nie podoba niestety. To jest tak też, że no, że oba te kluby, mówią o Realu i Barcelonie, w, tak naprawdę ich interesy na ich, jedni mają Fly Emirates, drudzy mają Katar. Ich interesy na rynku europejskim pre, re, są reprezentowane przez, tą samą, przez te same agencje. Czy de facto, czy to jest mecz towarzyski? Jeżeli chcesz sobie negocjować mecz towarzyski Realu czy Barcelony, to idziesz do tego samego pana i z tym samym panem rozmawiasz. W, tej, w tym momencie Real i Barcelona. To, to jest ten, to jak ten, ten jak się nazywa, ten w Polsce, ten. To nie, to, to jest teraz Real i Barcelona. To, to jest, jest jak jeden Saturn i, i Media Markt. <głos> jeden klub tak naprawdę się zaczyna z tego robić yy, w tym momencie. No trochę. Trochę, trochę, trochę tak jest w ogóle w tych... To, to, w tych... To, to jest wszystko, bo tutaj wracamy do tego Gareta Bale'a i w ogóle to, to wszystko jest straszne, trochę i przerażające. Do tego do, tego, do tego, Rosel to... ko kopiuje pomysły marketingowe Pereza. Perez potem się czuje yy, gorzej, no bo ten sobie kupił Neymara, to tamten sobie musi kupić Bale'a. I, <śmiech> <śmiech> i tak, to, tak to wygląda. Znaczy... To, to... No, no słabo strasznie, to tak jak się człowiek ze z bliska przygląda, to... Trzeba kibicować w takim razie Polonii Warszawy. No tak? to na pewno. Albo jakiemuś odpowiednikowi Polonii Warszawy. No, ja, ja, ja na przykład zdecydowanie dla mnie klubem numer dwa, nie tylko ze względu, w, w Hiszpanii, nie tylko ze względu na to, czy za... Na, na, na swoją rolę społeczną w, w tej społeczności lokalnej, ale również jeżeli chodzi o to, jakie jest miasto i, i to, jak klub gra przede wszystkim w piłkę, jest Real San Sebastian. Real Sociedad San Sebastian, który po prostu tak gra w piłkę, że jak patrzyłem na mecze z Lionem, i akcje, i, i bramki, i to w jaki sposób oni konstruują akcję złożoną na jeden kontakt z piętnastu podań, później kończą to jakimś wariackim strzałem z 40 metrów chłop. No piękne gole strzelają. Grają fajnie, bez, bez, bez, żadnego, bez żadnego takiego zadęcia w piłkę. Budżet ma jakiś żałosny, typu 45 milionów euro, to jak na Hiszpanię. To jest budżet jeden z niższych, a drużyna jest w fazie grupowej Ligi Mistrzów. I z szansami na wyjście, bo tam lasowali bo, bo grupę ma, grupę ma Szachtar, Doniec, Manchester United i nie pamiętam, kto czwarty. No ale rzeczywiście, tak jak spojrzałem, to mówię spokojnie. tak? To jest taka grupa, gdzie, gdzie, gdzie grając tak, tak, tak, Anderlecht chyba, czy coś takiego, nie pamiętam. Nie, nie, Anderlecht to był też z tego koszyka, co oni Ta, dorosowywali. Tak, także, no ale nie pamiętam, nie mam tych skład, składów grup, no ale zobaczyłem to, patrzę Sociedad, to jest absolutnie drużyna, która... Która ma szansę z tej grupy wyjść. Fajną grupę Barcelona a propos jak jesteśmy przy losowaniu, wylosowała, to to było bo, bo rzeczywiście raz, że Ajax Amsterdam, z którym dawno nie grali, a jest dużo ludzi z Barcelony. Najfajniej to trafił w ogóle Bojan Krkic, który jest zawodnikiem Ajaxu Amsterdam, a trafił na Milan i Barcelonę, czyli dwa pozostałe kluby, w których grał w życiu. Czyli grał w trzech klubach i wszystkie trzy będą w jednej grupie, nie grał tylko w Celtiku z tego wszystkiego. Celtik też. Przez <laughs> Tak, no Nie wiem, czy widzieliście reakcję. Nie Lenona na, na, na, na, na to, jak zobaczył, jak trafił do grupy z Barceloną, Milanem i, i Celticiem, no to się po prostu chłop załamał kompletnie. Znaczy, nie? Lenon nie trafił, to jest za jaksem. Za, za jaksem, tak. Za, Celticiem za... by zawsze trafił. Z Celticiem tak? zawsze by trafił. No. A swoją drogą, sposób w jaki właśnie Celtic Glasgow awansował do fazy grupowej, oni musieli wygrać 3 do 0. Tak? No i co zrobili? Dzielni waleczni Szkoci wygrali 3 do 0. Już to, to... rzutem na taśmę chyba bardzo, ale tak, wygrali. w końcówce generalnie. No ale, ale właśnie na tym to polega, że po to się ma swój stadion, po to się ma, po to się ma swoją murawę, swoich kibiców i po to się ma tego Harta i, i, i charakter historyczny, czego nie mają zupełnie już polskie drużyny. A ci tam czy tam w tej Karagandy to podobnie jakiegoś baranka zarżnęli przed Oni przed, przed meczem. każdym meczem, no ale teraz już mniej, bo już nie będą zarżnęli, bo odpadli, także trochę Baranów się uratowało dzięki Celtikowi Glasgow. Słuchajcie, powoli na. No, się... Nie do ligi europejskiej poszli tak. przecież. Myślę, że w europejskiej też będą baranów. baranek. Tak no. No taki mają zwyczaj, no, żeby coś jeszcze pożytecznego z tą baraniną robili. No ale grupa fajna, no Real ma taką grupę. Fajnie, że trafili z Juventusem, no ale Galatasaray to nie jest przeciwnik dla Realu. No i Kopenhaga to też nie jest przeciwnik dla Realu, także tam jest jasne, kto z tej grupy wychodzi. To, to można nie rozgrywać tej grupy. A czy już tak tam, do ja mediów nie zaglądałem, czy już polska grupa została odtrąbiona? To znaczy? W mediach. No musi być no, jakaś no, polska a, znaczy, najlepsze jest to, że dwóch ludzi, którzy się ze sobą najbardziej kolegują... Nie, było... nie słyszałem, żeby było, że Polskie nie, nie, nie ale... wpadli na to jutro. <głos> jutro. dopiero Jak wstaną <głos> wszyscy rano. Natomiast ten... obaj zainteresowani, tak naprawdę, tutaj ludzie, którzy się najbardziej przyjaźnią w reprezentacji Polski, to jest Wojtek Szczęsny z Robertem Lewandowskim. Już sobie uwagi na Facebookach i Twitterach zdążyli wymienić na ten temat. Bardzo ich to ucieszyło, że zagrają przeciwko sobie, bo oni nawet, nie wiem, czy, czy wiecie, ale oni razem na wakacje jeżdżą nawet. No tak, tak, tak. To jeden, no. z, jeden z niewielu e, piłkarzy prezentacji, który był na ślubie Lewandowskiego. To, to no, szczęśliwy. Chyba nawet Kuby nie był, Błaszczykowskiego. Nie, nie na było. Na tym ślubie, bo oni tam. No ale, no, ale oni rzeczywiście się, się kumplują, także trafili na siebie. No i Jeżeli Iker Casillas nie przejdzie do 2 września do Arsenalu, to, to Wojtek Szczęsny będzie bronił strzały Roberta Lewandowskiego a telewizja polska pokaże nam to na pewno. No, ja chętnie zobaczę akurat Arsenal Wiecie, Czy z mamy Borusii. jakiekolwiek emocje związane z jutrzejszym superpucharem? Czyli meczem Bayernu. I kolejnym, jak to już ogłosili w polskich pojedynku Pepa z, z Mourinho. Znaczy, ja jestem trochę zawiedziony tym, jak gra Bayern Monachium, ale... Ciężko też powiedzieć coś dobrego o grze Chelsea w tym, na tym etapie sezonu w ogóle generalnie. To może być niestety tak, mecz na tak poziomie meczu meczu Chelsea. Tak, tak może być, tak może być, bo, bo wygląda na to, że jednak Bayern to to nie będzie druga Barcelona, bo to zupełnie inna filozofia, inna polityka i zupełnie inni przede wszystkim wykonawcy. Do, do Świetnie kadro, świetni kadrowo Bayern wygląda, ale zanim się to wszystko poukłada, tak jak Guardiola będzie sobie tego życzył, no ja przypomnę, że Barcelona Guardioli, to, to, jak on został trenerem, to tak na dobrą sprawę zaczęła porządnie grać w piłkę, tak naprawdę, że tam wszystko zaczęło działać koło listopada. Ale pamiętajmy, że Guardiola nie został w Bajernie zaoranej ziemi, tylko no, ale to... maszynę po prostu no, tak, do, to do wygrywania jest, to, meczu. To też jest pułapka, bo jeżeli wsiadasz do Ferrari, tak, a próbujesz jest... nim jeździć jak czymś innym, no to nie będzie działało, tak? musisz tym albo jeździć tak jak Ferrari, nie, tym, albo, tym... albo prze, nie wiem, prze, przestawić przełożenia tak, żeby to wszystko pasowało do, do twojej koncepcji tym, wiesz, to, to, to już przypadek też jest znany z historii nieraz, że piłkarze czy klub, którzy osiągnęli wszystko w jednym sezonie w kolejnym no, mają taki, już... taki sobie no, już jakby głód został zaspokojony i yy, już nie zawsze jest tak jak w Barcelonie wziął ludzi, którzy ostatnio głównie jednak dostawali po głowie i uda, udało mu się z nich wyzwolić no, tej nie wiem, umiejętności prawdziwej, chęć zwyciężania, no to tutaj... A do tego dostał też wolną rękę na przykład, jeżeli chodzi o przygotowania drużyny przed sezonem, tak? Czyli, bo klub wiedział, że był zdeterminowany, żeby osiągnąć sukces, czyli nie zajmował się jeżdżeniem po Tunez... Wróć, Tunezjach, Malezjach, Indonezjach i Tajlandiach no I, od... I, wiet... i Wietnamach, tak? Ale, no, ale tym się klub wtedy nie zajmował, tylko i prezes, i zarząd, i trener, wszyscy mieli świadomość tego, że jeżeli uczciwie pre przepracujemy presezon, to będą tego owoce. I rzeczywiście w tych pierwszych sezonach Guardioli to wyglądało znacznie lepiej niż na przykład w ostatnim, tak? gdzie, gdzie pojechano do Stanów Zjednoczonych i, i, nie, i drużyna nie trenowała, tak samo jak nie trenowała w tym roku. I, no i, to tak, i w Bayernie, Bayern miał dużo lepszy ten presezon z drugiej strony natomiast no, tam rzeczywiście się wszystko musi pozazębiać, poukładać i no, wiemy, że Thiago Alcantara nie będzie grał przez nas te najbliższe miesiące w piłkę, poszedł do Bayernu Marachium po to, żeby wywalczyć sobie miejsce w reprezentacji raz, że Guardiola wcale go nie wystawiał tak często, jakby jemu się wydawało że tam będzie dostawał plac po 90 minut w każdym meczu, raz, że grał mało dwa, że grał słabo, trzy, urwał sobie nogę, no i to taki y, spektakularny transfer, który zelektryzował na moment wszystkich kibiców Bayernu Barcelony i na reprezentacji Hiszpanii i okazało się, że, że nic z tego nie? No, taki los piłkarza no, nigdy nie wiadomo kiedy się odniesie kontuzję ale też mu będzie ciężko wrócić bo on wróci za załóżmy dwa miesiące Wtedy, kiedy na jego pozycji będzie już grał Cross, Schweinsteiger albo ktoś inny, tak? bo, bo tam ma to grać. Tak? To nie no to jest tak, tak że, że... że... przez dwa miesiące to pewnie no, już najwyższy czas pewnie już sobie jakaś Guardiola poukłana. No, już, tak? już będzie kilka kolejek Ligi Mistrzów. Bayern miał za sobą. No, już, no, parę b... kolejek Bundesligi. Już i może już... mieć jakąś stratę, bo już ma stratę do Borussii Dortmund w Lidze. Ta strata się... W grudniu dopiero grają przeciwko sobie, także do grudnia... To... No, ale, wiesz, bo ale to też nie jest taki klub, który będzie wszystko, wszystko wygrywał. Wygrywa. No nie, nie. Oni kadrowo... Wcale ale nie są, nie są nie dużo są mocniejsi dno. niż byli w zeszłym sezonie. Znaczy tam, nie wiem, pewnie jakościowo to poszło no na plus. Obam, jest Obama Janki i jest Miktarian. Tak? No tak, jakościowo trochę poszło na plus, ale ilość nadal jest tak, że tam jest, ich mało. jest 11 ludzi plus tak, paru rezerwowych. Cokolwiek się stanie i też, też ławki nie mają. Nie mają. No to nie jest tak jak Bayern, który ma dwa składy, czy Legia. Która ma trzy, a tak naprawdę <śmiech> żadnego. <śmiech> No nie, tak. no, najważniejsze jest mieć po prostu dwa składy na tym samym poziomie. Nikt nie powiedział na jakim. No tak, znaczy tutaj jest o tyle to istotne, że zobaczcie na przykład, że Lechia paradoksalnie. Wszyscy mówili, po co Lech i mecz z Barceloną? Tak? Przegrają w ogóle bez sensu. Tak, to był nasze z redaktorem. Tak, nikt nie przyjdzie ja na ten mecz. Tak, po, po co lechi taki mecz? I to okazuje się, że to był po okazuje, jak... się, że, okazuje się, że tak wykuwała się stal tutaj, czy tam coś, coś innego. Znaczy nie, no już nie przesadzajmy. Nie, że nie To no. zasługa tylko meczu z Barceloną. No nie, nie, no. Ale, ale wiesz, ale drużyna, ale to nie jest zasługa tylko meczu z Barceloną, ale ta drużyna, która grała wszystko u siebie, przegrywała. Nagle się okazało, że Wy, wyszli ty, zaczęli wychodzić tym samym składem co na Barcelonę, zaczęli nagle wychodzić w meczach ligowych ten skład się praktycznie tam bardzo nie zmienia ci zawodnicy zaczęli w siebie wierzyć na Lechie da się patrzeć Lechia gra w piłkę, gra fajnie i yy, yy, jest paru piłkarzy którzy no wychodzą teraz naprawdę nie muszą się bać legi na Łazienkowskiej i się nie boją, drugi raz w historii w ogóle polskiej ekstraklasy. Raz byłem na meczu, na którym Lechia wygrała 3-0 do 0 z Legią, a teraz, teraz wygrali 1-0. do 0. Fakt, że Legia... Teoretycznie tym słabszym składem, no ale Lechia, no, ale w, ubie Lechia no. w ubiegłym sezonie wyszła przeby przestraszona i by, i by w ogóle nie walczyła z tą, z, tą, z tą Legią. A teraz Lechia jest liderem, no, współliderem. tak z no, Ale ten drugi tak. skład to są właśnie, jak mówiłeś, ten Pinto, ten Oyama, czyli ludzie, tak. którzy przyszli wygrywać Ligę Mistrzów. Znaczy wygrywać awans do Ligi Mistrzów. No, bez tak. przesady. E, więc... No. Więc. No więc. No, no. Nie no, no Legia, ma, Legia... Czy Legia ma problem. Legia miała mieć dwudziestu paru piłkarzy, miała mieć dwa równorzędne składy, no, taki, takie było założenie. No i będzie I... miała na, na polską ligę. Na polską ligę? No czy jak się no. okazuje, nie bardzo, bo ten drugi skład sobie z Lechią nie, nie poradził. Nie poradził Legii, sobie więc. z Lechią, nie poradzili sobie z ruchem też w bardzo mocny. I okazuje się, że Legia nagle przegrywa dwa mecze z, z, pod rząd tak, w, w, w, w ekstraklasie i odpada z Ligi Mistrzów, zostaje im Liga Europejska i wcale nie jest powiedziane, że ta Liga Europejska nie będzie kulą u nogi w tym układzie, bo trzeba walczyć w naszej ekstraklasie, w której jest więcej spotkań niż w ubiegłym sezonie, a jednocześnie tak, walczyć w Lidze Europejskiej. Z drugiej strony ten układ rozgrywek zreformowany powoduje, że ta pierwsza część sezonu na polskie warunki, podejrzewam, to no, wiadomo, nie można stracić 20 punktów do lidera, ale w momencie, jak tam się utrzymasz na przestrzeni 4-5 punktów, to się jeszcze potem dzieli na pół. To tak naprawdę. Jeden mecz. Parę przegranych meczów w tej, w tej pierwszej części sezonu niewiele nie zmieniają. No, niestety. De facto. Niestety. No to jest zła... Miała to być dobra wiadomość dla tych, którzy godnią Legii, a okazuje się, że to jest dobra wiadomość dla Legii. Tak, bo, bo nawet jeżeli to, to, to, to, to, to, to, to, do momentu podziału oni trochę punktów stracą, to jeśli z tej Ligi Europejskiej odpadną, a, a na wiosnę, no to nawet jak się tam doczłapią, to pewnie to i tak jest maks dwóch jeden i, i koniec, no bo da dalej nie wierzę, że oni dojdą i sobie spokojnie odrobią straty No jak będzie grała, jak będzie grała, ale trener Probierz jest takim tutaj zwycięzcą w tej całej sytuacji, bo jest w kolejnym klubie, w którym robi coś, z coś praktycznie z niczego. Było tak w Jagiellonii, było tak w Arisie Saloniki. Teraz jest no On się tak... tylko na Wiśle przejechał tam tak. trochę. Tak. A teraz jest, tak, teraz jest tak w Lechii, czyli widać, że to jest człowiek, który sobie radzi wszędzie, gdzie pójdzie tak naprawdę. Bo w Wiśle to akurat paradoksalnie... Smuda sobie doskonale jest, radzi. Znaczy, Myślę, że teraz nie smuda sobie radzi, tylko tam wreszcie się trochę skład przetrzebiono, bo w pewnym momencie Wisła to już była taka zbieranina nakupowanych piłkarzy zewsząd, tak, którzy ale... się uważali za wielkie gwiazdy, że to nie miało prawa działać. Tak, ale jak popatrzysz na to, co, co ta Wisła Smudy ma grać, no to oni grają absolutne podstawy tego, co, co no tak, wszędzie, no bo... wszędzie u Smudy. Gramy prosto dwie, trzy, cztery akcje, nie więcej, bo więcej ci piłkarze się nie nauczą po prostu. No nie, ale chociaż że i Smuda i Probierz sprawdzają się w klubach, gdzie mają władzę absolutną, tak? gdzie mają piłkarzy jeszcze nie uważając się za gwiazdy, tylko po prostu nie mogą powiedzieć, ty masz grać tak, ty tak, ty tak i oni się słuchają. A Wiśle te wszystkie Jaliensy, Szawezy, Iliewy, Christowy Ta. i o tak Jezus, dalej, to... No, to, no to przecież w pewnym momencie to się nie dało na to patrzeć. No każdy, każdy był gwiazdą i każdy chciał grać sam i był obrażony, że się go z boiska ściągało. No to to ciężko no, taką dużą. A tutaj prowadzić. zobacz, a tutaj okazuje się, że Wisła ma same zwycięstwa i jeden remis w tym momencie w Ekstraklasie, tak? A... Tak, tylko, tylko zobacz na składek, porównacz z zeszłym, zeszłym sezonem, tam nie wiem, ze trzech ludzi się powtarza. No tak, to no masz. Jedenastce. No, okazuje się, że czołowym zawodnikiem jest chrapek tak? Wisły-Kraków i bardzo dobrze i właśnie no o dobrze, to chodzi. I, i Smuda, bo Smuda jak wiemy nie przywiązuje się do nazwisk, on nawet nie wie jak kto ma na imię czasami w, wśród swoich piłkarzy których prowadzi, jemu zawodnik jak mu biega to będzie grał i, <grym> i, i tyle tak i, no, i już no I, i tak to wygląda że mu biegają ci piłkarze to mu grają G mają te 3-4 schematy który, których są nauczeni, a reszta po prostu piłka nie może przejść no, w defensywie i koniec Tylko, tylko to znów, no. niestety pewnie jest dobra na polską ligę No tak, jeśli wysła tak. się gdzieś tam do człapie do pierwszej trójki, no nie zawsze się trafia na takie pokolenie piłkarzy, jak miał w Widzewie, że miał Czerwca, Michalskiego yy, i tam tych pozostałych, Citka. Citkę, do tego Mojtale. No miał świetny skład, Z tak? Poradu, no. I okazało się, że te kilka prostych akcji, które im dał Łapiński, wdam, Łapiński no, ten, Jezus się nazywał ten Majak. Majak, o Sławomir. Panowie, ja wam przerwę, bo nam się powoli energia kończy, a wy tak widzę, wpadliście w tą no. Nie, no bo, bo nostalgia. Nostalgię. Trans, trans, trans. nostalgię. Czasami tak jest, że po prostu wracając dobry trener trafi, dobry albo nawet średni trener trafi na dobre pokolenie piłkarzy i może z tego wyjść na przykład raz na 20 lat awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. No ale tak było tak było trochę u trenera Wójcika w, w Legii. Tak było trochę u trenera Smudy w Wiśle. No i teraz może tak być... Raczej nie będzie tak w Legii. Raczej nie. Raczej nie będzie tak w Legii. No gdzieś, może, gdzieś może w jakimś polskim klubie się tak trafi, że, że dobry trener trafi na kilku dobrych piłkarzy w jednym czasie, ale to jeszcze nie prędko. A teraz, po raz pierwszy od trzech miesięcy redaktor ma gdzieś opowie To Już mówiłem. No, o, to jak zwykle. <laughs> się wymigał czymś, co powiedział A w w którym, w którym momencie? Bo widocznie niezbyt nie uważałem dokładnie. Musisz posłuchać podcastu jeszcze raz. A. A. Ale cię zrzuca, Będziesz montował tak to sobie. I sobie się pośmiejesz wtedy. No. Może co? Się... Kto, kto, kto, kto ze słuchaczy odnajdzie dykterikę redaktora Magdziarza? Będzie sprytny. W półtora godzinnym podcaście. Albo nawet dwugodzinnym. Taki mały konkurs. Czy będzie jakaś nagroda? Nie. Będzie <grym> nagroda w postaci kolej, kolejnej dygteryjki w następnym podcaście. Która będzie dedykowana. dedykowana. Tak, o, na przykład. o dokładnie. Temu, z, z tak zwaną dedykcją. Tak, temu słuchaczowi. Który... A może nawet taki słuchacz. Może za nawet taki słuchacz może wymyślić jakiś temat, na który będzie chciał, żebyśmy coś opowiedzili. Albo, albo może w tym momencie zażyczyć sobie spersonalizowanej całkowicie, że tak powiem, edykacji, dedykacji. <grym> albo, albo i dykteryjki, że redaktor się opowie dykteryjkę, którą mu przygotuje słuchacz, a potem powie, tak jak w czasie na przykład były te Ale wszystkie... cię wsadził na widę. <grym> <grym> Były, były te, te wszystkie takie koncerty życzeń i powie, że tutaj były, Słuchacz taki i taki, taki dedykuje tą dykteryjkę. Jak takie ee, ob, obwoźne, obwoźne trupy aktorskie A, kiedyś trupy, je jeździły, jeździły po, po, po wsiach różnych i tam też było tak, że no, mógł ktoś to krzyknąć. I... egzekucja. <grym> no. <grym> nie, było <grym> to... <grym> tak, że mógł ktoś z widowni krzyknąć, że zagrajcie mi coś oczy, oczy, o czymś tam. Z I oni musieli na bieżąco wymyślić jakąś historyjkę o tym, co tam sobie ludzie za za za no, zażyczyli. tak było. No, no to właśnie. Bo jak nie, to nie niedobrze. Albo jak Bruce Brothers. A ty wiesz, sobie strugasz na własną szubienicę. Będę musiał jak Bruce Brothers przyjść z taką siatką metalową, <śmiech> że jakby, <śmiech> jak, jak bo, powiem coś nie tak jak trzeba, to żeby butelki nie leciały. <śmiech> we mnie. No nie wiem czy wiesz, ale na na W naszym lokalu gra się, jakie typy muzyki, oba, <laughs> ale na przykład zespołem, który skręcił na siebie bat w postaci tego, że był obrzucany jedną rzeczą, była grupa Foo Fighters, która nakręciła teledysk z parodią reklamy Mentosa. I byli regularnie, przestali grać ten kawałek na koncertach, bo byli tak obrzucani mentosami w czasie wykonywania tego utworu, że dochodziło do obrażeń. Bo po prostu byli poobijani od tych mentosów. Eee, autentyczna historia. Powinni takie wielkie balie z Coca-Colą wytaczać na. na I wrzucać do na nich sce. mentosy. Ale jakby publiczność rzucała, dochodziłoby do reakcji chemicznych, byłoby bardzo zabawnie. Nie wiem, czy to w bali dochodzi, wiem, że w butelkach dochodzi do reakcji chemicznej. Coli lights w Bali, w Bali dochodzi do reakcji, ale to inny. Co? O, to to chyba to jakaś tenkteryjka to... się kroi. No i... Jakąś zagadkę tajemniczą. Jakąś zagadkę chemiczną. Nie, nie, nie. To Od to dzisiaj mówmy było. mu Sphinx. Redaktor Sphinx Z dwóch, dwóch w Europie. Jest Dal Boskę, Wincenty tak. i Sphinx i, i, I Sphinx Magdziasze. Dobra, e, kończymy? Tak, tak bo już, tak. próbowałem sobie wyobrazić tą reakcję w Bali i już <laughs> chyba musimy skończyć. To żegnamy się. Tak, do usłyszenia, do słyszenia Do usłyszenia za 3 miesiące. Nie, nie, nie, nie. Teraz nie, nie, nie. Po, powróciło wszystko, powróciło. Czy znaczy, powr powróciło tyle, że ja wyjeżdżam na wakacje, na których jeszcze nie byłem? Ja I przed też. musimy. Ty też wyjeżdżasz? Ale, Ale ja, ja prop... wyjeżdżam tylko na tydzień. A kiedy? No już. Ju, ju, ja Co to znaczy już teraz. Już teraz. Jutro. jutro. A dokąd jedziesz? tak, daleko nie jadę, no ale nie będzie mi w Warszawie Słuch, przez, przez tydzień. Ciemu, ciemu, <śmiech> nie, nie proszę prostu się dokąd jedzie, Ja myślę, że, że redaktor udaje się na Islandię. Bo <śmiech> tak, tak się... po prostu. Tak. Jak się nie chce boi się powiedzieć słowo gejzer. Szukam <śmiech> ten, będę szukał matki Gudjonsson też, żeby też ją spotkać. Bo musisz stanąć przy wulkanie. A ja jadę do Barcelony. A ja. Jadę. Kiedy? No za tydzień. O, ale krótko. Na mecz. Nie no, nie ma, żadnego a, meczu nie ma żadnego meczu No właśnie to było dla mnie, bo najpierw się dowiedziałem, że jadę do Barcelony Znaczy dowiedziałem się, że sam bilet kupiłem <laughs> <bo> <laughs> Dowiedziałem się Jakiaś a, fasola przyszedł, potem... przyszedł do mnie bilet, który sobie sam kupiłem tak, Sam sobie o, wysyła o, kartki o, na świetnie Jedno pół kula mózgu kupiła bilet A druga się powiedziała ha, ale jak, się, fajnie, jak, jak, fajnie. Już, jak już dowiedziałem się, że wtedy jadę do Barcelony To sprawdzę, czy jest jakiś mecz No i jak raz nie ma, no jak raz negry. akurat za tydzień. W tą niedzielę grają z Walencją na wyjeździe, a, a za tydzień ten... jest przerwa na reprezentację. Tak. A może gra reprezentacja w Barcelonie? Na przykład. Hmm. Nie, reprezentacja w Barcelonie nie zagrała żadnego meczu od 1992 roku. Ponieważ nikt nie chce przychodzić na reprezentację Hiszpanii jak gra w Barcelonie. Są puste. Zrobili badanie i wyszło im, że będzie pusty ha, stan. Ja reprezentację olimpijską co prawda. Z 92, Z 92. był 92. mecz w TVP Sport. Tak był. Oglądałem i muszę powiedzieć, że o ile Polacy mieli bardzo tak powiem wyjściowe koszulki, to to co mieli na sobie Hiszpanię podówczas <laughs> Tak. To było naprawdę coś zadziwiającego. Ja pamiętam no nie kwiatek mieli. Moda to, w latach 90. piłkarska. Świetny, świetny rozlaną dres, zupę pomidorową mieli na tych dres, koszulkach. dres, jakiś czas miał trener reprezentacji hispańskiej. Gaspaczow, To był symbol gazpacho. No, tak jak jakbyśmy mieli tego łana czy tam kogoś w <laughs> na koszulkach. Ułan, tak, no, na tych później gazpacho, no. niektórzy kibice, jaki symbol takie koszulki? No. Niektórzy kibice uważają, że to jest najlepsza his w historii koszulka reprezentacji Polski. To ta z tym hu huzarem. Jezu, to było straszne po prostu. No. W każdym razie to było bardzo fajne, jak ubrany w koszulkę z, z gazpacho Luis Enrique podawał do ubranego w koszulkę gazpacho <głos> Pepa Guardia Olimpijskiego. No Abelardo tam grał w tym meczu i Kike. Kike. No, paru no, niezłych tak piłkarzy. No, po stronie polskiej też paru niezłych grało. Może kariery nie takie zrobili wielkie. No, właśnie, tak, tak, właśnie tak <głos> myślałem, tak patrząc to. No, Żaden z nich nie jest trenerem, który wygrał Ligę Mistrzów dwa razy na przykład. Albo jako piłkarz też na przykład wygrał. Żaden z nich chyba w ogóle nie jest tonerem, jak się tak zastanowić. Bo Guardiola to... Był Bajor przez chwilę. Bo trenerem. Guardiola to Ligę Mistrzów, słuchajcie, wygrał w ogóle w tym samym sezonie, w którym y, grał na tych igrzyskach. On przed igrzyskami już miał wygraną Ligę Mistrzów jako piłkarz. No ale tak wiesz. No grał w finale. No ale ile tam grał? W finale? Długo. W Now Wembley grał sporo. Tak? O. No. Także on i w ogóle no, i, i grał chyba w sześciu czy ośmiu meczach. Bo on, tak no, on, on, on wchodził do drużyny, no ale w sezonie grał i, i grał w finałowym meczu na Wembley. I czy, Najpierw wygrał Ligę Mistrzów, a potem dopiero... No, no Marcin Jałocha był trenerem jeszcze z sukcesami. No był. Z tamtej drużyny. Tak mi się przypomniało. Marcin Jałocha. Prowadził Termalikę. Jałochę Warszawa Ligi, kocha. Chyba. Ja chciałem powiedzieć, że, ja że my znowu kończymy. Tak. Jak zwykle. No. Tak jakoś nam się znowu nie udaje. Dobrze, czyli co? Do usłyszenia, drodzy Do usłyszenia. Słuchacza. Tak, na czym nagramy. Czy do Barcelony? Czy tak. nagramy, nagramy przed. Nie, o ten wyjeżdża, to po jego powrocie. Wracasz którego? Ja myślę, że 9. skorzystamy z. Tak, już jak raz nam się udało. Możemy... A ja 14, czyli między 9 a 14 musimy nagrać podcast. Nie, no musimy nagrywać co tydzień. Musimy ale dziewiąty to jest prawie za tydzień. Jego nie będzie, a potem no, mnie nie jest będzie. Y czwartek, a, czy a ja tej... wracam w niedzielę. A czyż, no to, to bardzo dobrze, no to okej, okay, to niech będzie. No. Uh -huh. Ja też będę w miejscu odległym, ale obejrzę tam mecz, albo dwa, albo trzy. To nam w nagrywaniu podcastu nie pomoże, natomiast w tym miejscu odległym znajduje się internet, jak myślę, na tej Islandii nie każdym, też pewnie Nie w każdym jest. odległym miejscu jest internet. No tam starcie. się znajduje. I nawet będę miał komputer i Skype'a mogę też mieć. No właśnie. Także to Ale to tajemnie. wszyscy będziemy, będziemy tacy rozsiani, jak Rolling Stones płytę nagrywali, każdy na innym kontynencie. To, my to tak... by było ciekawe, tak jeszcze nie robiliśmy. Kto jest Mikiem Jaggerem? <grym> Redaktor <jest gawę. grym> nie Jeśli chodzi o muzykę, to nie z wszystkim w naszym zespole. Tak, tak. Jest i Jaggerem, i Richardsem, i nawet. No nie, perkusistą jest Kodraciusz. <grym> ja mam. Ja mam doświadczenia wokalne, mogę być Jaggerem. <śmieniciela> <śmieniciela> <śmieniciela> nie, nie wiem, <śmieniciela> mogę końc. być Jaggerem. Kończę, mogę być no, to jak on jest perkusistą, ja jestem wokalistą, to ty sobie zostaje Keith Richards. Tak kawał w takim razie? No tym bidem, mój malem. Wyrzucimy go z zespołu. Daryl Johnson zostanie. Jest czarny. Do usłyszenia. Do usłyszenia. usłyszenia tak, tak. Gol! Jest! jest! Gol! Ta była duża grupa polskich kibiców, ale znacznie więcej Chińczyków. Chińczyków w ogóle na świecie jest najwięcej. Podniosła swoje olbrzymie ramiona, niczym skrzydła jakiegoś holenderskiego wiatraka. Ostrojka ucieka jak drapieżna barakuta gdzieś tam. Wybij, wybij tę piłkę! Kojeba! Jezus Maria! Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Boguś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słucham? Córku, kończ ten Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. Zaprawia swoją elegancką fryzurę Tadeusz Kapiński, a tymczasem ty piłce serwis Czerwiec. Tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni, białe koszule. Wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie radość. Przepraszam, w nie przeszkadzaj. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie tu, to gdzie?